Hej, cześć, witajcie w 32 odcinku podcastu Gierkowca. Ja jestem Piotrek Zaborowski, a dzisiaj ze mną w studiu jest Hubert Bejda, cześć, i Dominik Kowalski. Hej, hej. Tak, Diany dzisiaj z nami znowu nie ma, bo ma ważne rzeczy, jak zwykle ma ważne rzeczy. Nie no, powiedz coś więcej. Nie no, obiecałem, obiecałem słuchaczom, że będzie w tym tygodniu i opowie o dwóch drach. I tak naprawdę to powinniśmy powiedzieć tyle, że przedstawiliśmy moja wina. trochę Dzień <śmiech> Nadrywania, moja ze względu na Huberta i Oskary i inne dziwne rzeczy. A przez to, że przedstawiliśmy dzień, to się Diana nie mogła u nas nie. pojawić. I to tak wątek. Powystakiwało... To, to jest absolutnie moja wina, przepraszam. <śmiech> czyli, czyli w no. praktyce sabotowaliśmy ten, jak to się mówi, obecność Diady na podcaście. Znowu. Nie, nie my, Hubert. Ja. A, a dobra, ale to była siła wyższa i ten, Piotrek, w ogóle dzisiaj jest 28 luty. To jest, wiesz, dlaczego znaczy ten dzień jest taki wyjątkowy? No w sensie, bo, bo co? Bo, to, bo chodzi ci o The Division? Czy? Nie, bo jest koniec miesiąca. miesiąca. <laughs> tak też myślałem, się zacząłem zastanawiać, czy to chodzi o jedno, czy o drugie. No bo słuchaj, no to warto o tym wspomnieć, bo luty jest najkrótszym miesiącem. Taki chyba było w nim najwięcej odcinków, nie? Właściwie tak. No Patrzcie, jakie dziwne tutaj numerale. Pyotr ma rację tutaj, że faktycznie dzisiaj wyszedł dodatek do Division i dowiedziałem się, że Hubert nie ma tego dodatku. Bo no jak... Nie mam. Bo mam, tylko nie dodatek, tak. mam tylko jeden dodatek, mieliśmy, do The The tak. Mam jeden dodatek. Powinniśmy tak, bo kiedyś tak się wydarzyło, że, że byliśmy skłonni podarować Hubertowi z okazji jego święta, ale niestety nie pomyśleliśmy, żeby ogarnąć oba. No. Nie, no, może kupię się. jeszcze. Ja, jak stwierdzę, że jest dobry, jak wy stwierdzicie, że jest dobry, no bo to z, tymi, z tymi dodatkami do Division jest różnie niestety. No ten pierwszy był troszkę gorszy, chociaż słyszę, że już też do poprawili. Dzisiaj czytałem w ogóle patch takie wielkie patch bo warto zaznaczyć to, że wraz z wyjściem dodatku wyszła darmowa aktualizacja 1.6 i zrobili tak masę zmian, tak w sensie wiecie, ja sobie sproluję, a tam ze sześć scrollów strony mi poszło, nie, i się zacząłem zastanawiać, co biega. I tak zacząłem to czytać i czytać, czytać, to, to zmian jest cholernie dużo, więc jest, są zmiany i w underground, czyli w podziemiach i w survivalu, czyli przetrwaniu po polsku, no i teraz jeszcze dochodzi do Last Stand, są zmiany w samym Dark zone są zmiany pod względem przedmiotów egzotycznych, w normalnej grze dochodzi tryb legendarny, w sensie ten taki do, do rozwiązywania misji tam w trzech misjach dokładnie jest tryb legendarny, więc masa, masa zmian. No i właśnie, Hubert tego nie ma, ja, ja tylko zobaczyłem, że się pojawił dzisiaj ten dodatek do kupienia, to po prostu... Zakupiłem i dziękuję no, bardzo. No, Jak coś ja stracić? Dla mnie jest jeszcze taka kwestia, czy ten dodatek jest w ogóle wart 6 dych? Jak to ile on kosztuje teraz? Bo, czy, 65. No właśnie. Czy on dostarcza tyle treści, żeby być skłonny zapłacić praktycznie jedną czwartą gry, może jedną drugą Zresztą, nawet? Dlatego jest, Ja tam kupiłem, bo i tak przy, mam dużo sentymentu do tej gry. Ten pierwszy, pierwszy dodatku nie, wiem, nie mam nadal i kurde kupię ten, ten underground w końcu, żeby mieć wszystko. <grym> A ale tak mi się, jak teraz mówisz o tym, tak w sposób dosyć pasujący bardziej do pasjonata niż tam kogoś, kto ma niezbyt tą, tą groźń zainteresowany. Więc pamiętam, jak ją usuwałeś. Tak. <grym> do dziś tak, tak pamiętam, było, Ale pamiętacie dlaczego, do pamiętacie, dlaczego ją usunąłem? Bo Massive ma to do siebie że pewnego razu wrzuciło update. I to taki update, że zepsuło wszystko. Tylko w sensie wszystko. Nie dało się grać. Ja powiedziałem w tym momencie, pierdziele, nie będę w to grał i zrobiłem po prostu wywal drewnie, bo uznałem, że zanim wyjdzie nowy update, no to trochę potrwa. No i oczywiście trochę potrwało, bo za dwa miesiące nie grałem. Dobrze pamiętam. To, jest, to był tak zwany rage uninstall. Tra rage uninstall. A później... Był nowy patch. Chłopaki podgrali podzieli, że znowu się dra tak, jak się drało na premierze, więc zainstalowałem i znów ją poruchałem od, od nowa. A teraz czytałem te patch notes i podobają mi się, więc też zainstalowałem ten dodatek i te całe aktualizacje i kurde, ja chcę wrócić. Ja się boję, że niestety wrócę, tak wsiądnę już bardziej. Bo to, co tam jest. To jest, to czemu, jest się tego, czemu się tego bać? Ja do tej pory fantastycznie wspominam te wszystkie screenshoty z live'a, jak okazywało się, że dokładnie 100% znajomy gra w Division. Tak. To, to, ale to było naprawdę. To było naprawdę coś niesamowitego. Ja absolutnie nie spotkałem się drugi raz z takim zjawiskiem. Może za krótko jeszcze, gram na, na live'ie, bo znaczy na live'ie na Xboxie One przede wszystkim bo dopiero wtedy zacząłem regularnie kontaktować. Przy każdej większej premierze tak jest. Nie, no co ty. Nie jest tak, Piotrek. Nie, nie, nie. Absolutnie Division, nie. Znaczy, ja twierdzę, że Division był jakimś totalnym tak, wyjątkiem, to, to bo do to tej był pory... Mam tak, ten moment, nie no. wiem, ja gram na, na, na live'ie już od parunastu lat i przy większych takich premierach, jak Forza Horizon czy coś, to jak widzę fanatyków... Xboxowych. Okay, ale, te... ale cała lista twoi... znajomych. Cała lista. Ja Miałam na myśli całą skri... listę znajomych. Po prostu, wiesz, a, u mnie nie, pie... piet... a u mnie totalnie nie. 15 osób Więc... grało w dywizję u mnie. Tak było. Na 16 dokładnie. wszystkich osób, które mam. E, które wow, były to dostępne? Do listy znajomych, jakie ja mam 90? Mówię ten, które były dostępne. Chociaż wiesz, z drugiej strony może ja mam dużą społeczność taką podcastową, okołogrową, nie? Znajomych i to też jakiś... Yy, może to, może może to być inaczej, nie? Ja podcast. mam stricte to stricte, stricte podcastował i widzę, że przy głównych premierach i, i tych, tych takich większych to tak jest, jak najbardziej. A to też nie jest 100%, tylko mniej więcej 80, gdzie, gdzie wszyscy tam grają sobie w, w tą jedną grę. A, a cała reszta to tam, nie wiem, Overwatch i inne takie rzeczy, nie? Ale zobaczcie, mimo tego bogactwa teraz g, to dywierzę dalej jakoś tam wszędzie. Jestem zaskoczony i ja, ja jestem pewien, że jak uruchomię tą grę dzisiaj, bo jeszcze mi się pobiera, mam nadzieję, że albo już się pobrała, to poczuję się jak w domu. Także ten nowy Yacht no, ja znowu też, będzie... No ja też mam taką nadzieję. Warto wspomnieć o jednej rzeczy, żeby nie było. Bo niektórzy grają na pc PC-ach, na PS4 i Xboxach, ale... Na, pomiędzy PS4 i PC, a Xboxem jest mała, drobna różnica, która wypadła w trakcie dnia jakby mały błąd. E, Massive odkryło błąd na Xboxie, i przez to trochę dłużej musieliśmy czekać na otwarcie serwerów. E, polega on na tym, że w, nowym znaczy w tej nowej aktualizacji e, dodali nową walutę. Która będzie nam służyć do kupowania skórek, broni, tych różnych rzeczy, a, ona, a ta waluta jest normalnie płatna za normalną kasę. Takie poście kupowali, nie wiem, pakiety w overwatchu czy inne takie rzeczy, nie? No i nagle się okazało, że jak ktoś coś takiego kupi, to się waluta nie pojawia w grze. I przez to wydłużyli. Nie ma znaleźć jakby Fixa na, tego na ten błąd, więc na chwilę obecną jest to wyłączone. W sensie możecie kupić sobie tam premium currency, tak to się nazywa i pojawi się ona dopiero na waszym koncie, jak fixnął to wszystko i zobaczył, że wszystko działa, nie? Więc na wszelki wypadek lepiej chyba nie, kupuj, nie kupować i poczekać, jeżeli ktoś w ogóle miał zamiar kupować walutę do skórek, nie wiem po co, no ale dobra. A ludzie chyba tego pragną niestety. Nie, no może, może są. Te coś jak Massive w ogóle postąpiło bardzo ładnie, że przedłużyło, poinformowało siebie na streamie, że mają taki błąd. E, widziałem, czytałem czat cały czas i patrzyłem jak masa osób robiła te, rage, rage a, typu, o to ja już wiem dlaczego ta gra umarła. A w ogóle Massive to B i w ogóle. <śmiech> to ta, takie typu... No ja właśnie, właśnie twierdzę, że Division wcale nie umarło, że dalej tam ludzie grają, tylko po prostu trochę mniej podejrzewam. No, to, to mniej to na pewno, bo, bo ten nagrał online nowa. Więc mówię, wybory jest, jest mała, mała rzecz. Być może jak wy tego słuchacie, to fix już poszedł i, i już to działa, ale jeżeli nie, no to y, będę tutaj. Na pewno w, o, powiem tak, w opisie odcinka będziecie widzieć, czy zostało to subdate'owane, czy nie, bo ja, ja to będę śledził cały czas. Będzie najlepiej. Nie w ogóle zaczekiem. Mamy świeży content na sam początek. A to, nie, tak a, to, a to dopiero początek, bo zaczynamy z następnym świeżym kontentem, czyli e, poniedziałkowy news, tak, totalnie poniedziałkowy, trochę z weekendu też. E, to w weekend, w weekend Target, taki sklep View w USA wrzucił nam screena, znaczy właściwie do siebie do sklep, wrzucił pudełko z Shadow of War, tam śródziemie, cień wojny, tak to się nazywa. I wszyscy od razu w ogóle o, co się dzieje? Warner Bros. wyda następną część Shadow of Mordor. I oczywiście od razu wszystko to znikło i tak dalej, a w poniedziałek Warner Bros. to wszystko potwierdziło, wystawiło nam e, normalnie trailer ogłaszający. Dzisiaj się pojawiły przy okazji e, te wymagania sprzętowe na pc -ta. Więc jeżeli ktoś chce sprawdzić, no to Eurogamer was na pewno z chęcią przywita. E, ale co ciekawe, podczas oglądania, znaczy pod spodem, pod całym opisem i Cenega też to dokładnie potwierdziła, Shadow of War pojawi się nie tylko na PC, PS4, PS4 Pro i Xbox One, ale także na Project Scorpio. Du, du, du, du. Dum Dum, doom. I jest to pierwsza gra, która była oficjalnie zapowiedziana na. na konsolę, która nie istnieje. E, czekaj, to będzie się znaczy, czyli to już po e Tak, to będzie, to będzie już po E3. No to, No to już jasne jest to, że ten, że... Rozumiem chłopaki, że na trzy siedzimy kamieniem. No jasne. No, no mówię, ja, na, ja nawet trzy zapowiedzą Scorpio. On nie wyjdzie do sierpnia. Jestem tego pewien, że on nie wyjdzie do no, sierpnia, No też ale... się zacząłem zastanawiać, pewnie nie, bo oni zapowiadają, że to tak. będzie holiday reveal, czyli raczej na święta. Yy, dokładnie, ale yy, to nie przeszkadza w tym, że wiesz, Middle Earth może już zmigać na Skorpio w sierpniu. Tak. Mi się wydaje w ogóle, że oni zrobią takie jak z PS4 i PS4 Pro, czyli te dry, które są takie na pomiędzy generacjami w cudzysłowie. Yy będą działać z jednego pudełka. Kupimy, kupisz pudełko Xboxowe One, wsadzisz grę do Scorpio i ci się po prostu ściągnie odpowiedni update. Tyle, tak, działa. tak Wydaje mi się, że też tak będzie. Przynajmniej na początku, te pierwszych powiedzmy te 30-40 czy ile tam miałoby ich być nawet. Na samym początku przez, nie pierwszy rok na przykład. Tak, nie? No, oni mówili, że chcą zunifikować te wszystkie platformy i, i że nie chcą odstawiać na razie One'a, więc tak, tak, ale ja mówię, to może być tak przez pierwszy rok, na przykład za ro później wywalił w ogóle Xbox One i pełną moc Scorpio, tak stricte, nie? A na samym początku może tak to działać, więc to, to nie jest głupi ruch. Jedyne co, to mamy oficjalnie potwierdzone pierwszą drena na Scorpio. Ja jestem zajarany, bo Shadow of Mordor mi się bardzo podobało. Ty chyba, Hubert, masz moje utopienia? Eee, tak. Jeszcze nigdy nie byłam na pędziu u mnie. Zaraz no ty no to... masz Shadow Mordor na Xbox One? Tak. Doskonale. Hubert, rozumiem, że w tej chwili nie chcesz to grać. E, nie, nie chcę. <głos> Mogę pożyczyć. Okej, okay, ale to nie znaczy, że ten. Bo ja chętnie ogram, bo to tyle było o tym szumu. Warto. warto. To jest, no, bo to, bo to jest ta chwila, która, która tak naprawdę niby wzięła się znikąd, tak? To, nie, to było, to było o, ona zupełnie inaczej. To była. Ten at nie było tak. Ta się pojawiła nikt specjalnie nie liczył na to, że będzie to dobra drama. No tak po prostu ktoś zrobił, bo wychodził hobbit, więc dlaczego by nie zrobić w wśród ziemi, nie? A w tym momencie akurat wychodziło też Assassin's Creed Unity. I nagle się okazało, że Warner Bros. z tam Remedy chyba to robi, a nie, nie Remedy, jakieś inne studio, już nie pamiętam jakie, Shadow of Mordor, to się okazało, że ta droga jest lepsza niż Assassin. W sensie to jest Assassin, taki typowy Assassin. Ładzisz też po budynkach, też staczesz i zabijasz z powietrza, ale ma też masę innych mechanik, przede wszystkim ten system Nemesis, który jest, nie? Po prostu uruchomię. No, rozwagi... Zrobisz zrobiłeś teraz reklamę, bo ja na wszystkich podcastach o tym słuchałem tak mówię, chciałbym strasznie w to zagrać. Ale jeszcze to było gra nie? To była gra jeszcze na 360, jak Tak, ta gra była na 360. Była straszna i... wersja. <laughs> tak e, była straszna, Nemezis nie działał, więc ten Nemezis, który jest na Xboxie, on działa poprawnie w cudzysłowie, w sensie tak jak ma działać. <laughs> działa tylko system, żałość. <laughs> ja tak głupi, przepraszam. No właśnie, mówię, ja jestem wiem, ciekawy, jak wiem, to będzie wiem, działać wiem. na Scorpio, czy też wprowadzał ci dodatkowe mechaniki z jakimś update'em specjalnie pod w Shadow of War, bo tam ma być masę różnych rzeczy. Rozwinięty ten system Nemesis, dodatkowa fabuła. Aha, e... właśnie. A propos tego trailera, bo tu nawiązać chciałem, że ten trailer jest w ogóle tak samo dobry jak trailer jakiegoś filmu. Jak go oglądałem, jak oglądał zapowiedź jakiegoś filmu. Autentycznie. Super. No, Warner Bros. umie w trailery no, taki. No, generalnie tu... marka dosyć, czy wydawca dosyć filmowy. <głosy> nie da się okrycić. No. Dosyć mocno filmowy. W ogóle patrzcie, jakie rzeczy się dzieją, no nie? Że tutaj nawet mamy takie fajne newski, no nie? Piotr, tak, a... ja to na pewno ogram, tylko jeszcze nie wiem kiedy ta gra jest gdzieś u, u, u mnie daleko, daleko w kolejce dlaczego, właśnie Hubert powiedz dlaczego gra, to co, jest, co jest wyżej właśnie co jest wyżej w kolejce, bo to jestem ciekawe. większość gier, jakie mam w kolejce to wiesz wandów, co, to inaczej blade. zrób odpal to wcześniej niż cokolwiek innego. przecież masz w domu bo a, ta grę przechodzi się bardzo szybko ona jest dość prosta daje masę fanu ile godzin? Wiesz co? Ja ją przeszedłem w jakieś 10, 15. No proszę, a... Tylko widzisz... No właśnie. No I to jest zamknięta fabuła, czy to jest jakoś, to jest otwarty świat? O co tam chodzi? E, tam są dwie lokacje, jeżeli dobrze pamiętam. Może trzy? Już nie pamiętam dokładnie, bo to u, u, u, jeszcze dłużej, co dwa lata temu w to grałem przecież. E... To jest tak, że Shadow of Murder y, ma takie większe lokacje, które są światowe W sensie, wiecie, możecie chodzić wszędzie, tak jak nie wiem, w Zeldzie, w High O. To jest bardzo dobre porównanie. Tak jak w Zeldzie, w Otarynie, tylko pewnie nie draliście w Otarynę. Y, jak ma, jest tam Hyrule Fields, to dokładnie to samo jest tutaj. Jest wielkie pole do łażenia i po prostu chodzicie. Jak mhm. przechodzicie do następnej lokacji, no to jest następna duża lokacja do, do przejścia. Tylko widzicie fabuła fabułą, a 90% fanu w tej grze to jest zabijanie orków, przejmowanie kontroli nad ich umysłami, budowanie własnej armii. A, po prostu... Nad tym się spędza masę no Ja na przykład to... mówię, fabuła 10 godzin, a ja później następne 10 spędziłem, w, po prostu wchodziłem sobie, mówię, a ja podram sobie, połażę sobie po tym, po tym mordorze, nie? Kurczę, tak gdzie Piotrek jest entuzjazmowany, że ciężko mu wejść w słowo. Rozmierzełeś no, to Hubert? <laughs> tak. Właśnie, Piotrek, dawaj tam coś powiedzieć, my też chcemy mówić. <laughs> Hmm, A spokojnie. Ja, ja, ja, ja to ogram i tym, że 15 godzin trwa, bardzo mnie zachęci, zachęciłeś. No mówię, odraję to od razu. Ja tak powiem, bo potem będę mówił o jednej grze, która już nie jest za świeża, ale jest fajna i też ileś tam godzin trwa. To w ogóle jest bardzo mylące z tymi godzinami. To Jak ktoś mówi, że gra, gra przejdzie przez 5 godzin, to niekoniecznie jest y, to może być prawda dla danej osoby, która inna w to gra. Racja, Każdy ma swój sposób No wiesz, wygrania, nie, nie? Nie? zamkniętą grę z zamkniętą narracją to jest też, to jest jakiś wyznacznik. Ale przy grze, która jest jakimś simulatorem to w ogóle się nie sprawdza. To ja będę no. o tym mówił, jak przyjdzie na to czas. Piotrek, Dobra. tego y, ekstra fajnego newsa z dziś. W ogóle, słuchajcie, nie dość, że mieliśmy... W, no właśnie, nie dość, że Nagraliśmy mieliśmy newsowy. tutaj The Division, nie dość, że jest Shadow of y, y, War, to w ogóle jeszcze dzisiaj w ciągu dnia oskarżenie <laughs> tak. od, od, od Xboxa i to w ogóle jest wow, w wow, ogóle tak. coś, nie? Wow, <laughs> e Hubert, co nie, to dokładnie nie ironicznie? To właśnie Hubert powie, właśnie. Xbox Game Pass to jest mekka dla cebul. Do, Ale to jest to tak. no. Idealne. Yy, idyla, Płacicie albo... 10 dolców i gracie w, w, w bibliotekę 100 gier, która się będzie z czasem powiększała. Będzie rotowała doczytałem. tak będzie rotowała tak tak, ma tak będzie będą Okudno. rotować gry będzie czyli... to twój akces. no I ale wie tak, jak DForce access... Moment, w moment wie jak gry nie rotują one po prostu nie wie jak są... nie rotują tam są dodane jeszcze koniec. nie rotują nie Osoba będą i pewnie. Ale samo, poczytacie regulamin i tak dalej, mają ich Wiesz, ale po cholerę wyrzucać FIFA 14. No, ona tam jest. No i koniec. Poza tym są gry EA i tam nie ma żadnych licencji czy czegoś. Oni, oni są posiadaczami no, no tych tak, tak, gier. Ale mówię. To mówię od perspektywy licencyjnej, nie? I tak dalej. No, spoko. No, e, Xbox Game Pass. Mega się cieszę, że takie coś będzie. E, cena. Cena 10 dolców. E, i myślałem, że oni ją trochę spolszczą, tak samo jak spolszczyli jej Access, które kosztuje w Stanach 5 dolców, a w Polsce kosztuje 15 zł. Niestety, game, Xbox Game Pass będzie kosztował 40 zł u nas: 39,99 no ale to, to nie, znaczy ja twierdzę, że nawet ja bardzo patrzę na kaskę tą grową zresztą potem nawiążemy dokumentarzy pod odcinkiem, które znaczy, o tym traktują yy, yy, to, wiesz to nie jest tego w... strasznie dużo Dominik, nie jak jest, ci znaczy... przerwę na chwilę ja też myślałem, że to będzie 29,99 tak, w przeliczeniu w sumie nie? 5 dolców to jest 15 zł no to 10 dolców 30 zł no ale cena 40 zł też nie jest zła nie jest. No. no nie jest, na pewno, powiem wam tak, y, usługa nie jest na pewno dla mnie, y, bo większość z tych gier, które chcę drać, to kupuję na premierę i to są bardzo często gry świeżynki, a tam się mają pojawiać raczej gry starsze i ewentualnie dodatkowy rabat do nowej gry, więc tak naprawdę jest mi to po nic, ale na pewno jest to fajny pakiet dla osób, które albo wchodzą dopiero do, na, na platformę Xboxową albo już są, ale na przykład grają tylko w 2-3 dre, bo w całą resztę jakby u, są dla nich nadal za drogie, więc mogą zapłacić te 4 tychy miesięcznie. Dla nich to i tak po roku to jest 500 zł, to i tak jest taniej niż kupione dwie gry. ale Poczekaj, Piotrek, no jeszcze rozważmy taki fajny scenariusz, że przecież możesz zobaczyć. Aha, o, fajna gra teraz weszła do tego Game Pass i kupię sobie na miesiąc, ogram i wypiszę się. Przecież nie musisz na rok podpisywać umowy nie, i to jest super. Nie, tak, tutaj nie ma, nie, nie trzeba na rok podpisać, można mieć Zobaczcie w ogóle co się dzieje, no nie, bo zabawne jest to, że tak na w poprzednim odcinku mówiłem o Shieldzie i o Słudze, GeForce Now, które jest właściwie tym samym. Tylko tak. zobaczcie jakaś fajna rzecz, że w GeForce Now było tak, że był ten podział na gry w streamingu i gry płatne znaczy, przepraszam, źle powiedziałem gry wszystko jest streamowane w GeForce Now tylko część jest płatna, część jest w abonamencie tym za 10 euro cena jest bliźniaczo podobna, chciałem zauważyć a biblioteka gier jednak skromniejsza, więc nie wiem czy to przypadkiem to nie jest wojna wypowiedzona streamingowi, troszeczkę tak. Może wydaje to, mi to, się, może... że to jest zauważenie jest... po prostu tego, że mnóstwo ludzi ma i e akces. Naprawdę tak, wydaje tak. mi się, że no połowa posiadaczy Xboxa One ma i e akces. Nie, nie, mo, nie mogę to niczym poprzeć, nie, ale wydaje mi się, że dobra połowa ma i e akces. No spokojnie z połowa osób ma. Ja, ja sam miałem nie kupować, a ostatecznie yy, przy tym jak mój brat sobie zażyczył Plants vs. Zombies 2, które się okazało, że jest droższe niż kupienie jej AdSesa na rok. Po prostu kupiliśmy jej AdSesa na rok. Bo jest taniej. Po prostu. No zwłaszcza, że tych silnych produkcji od jej jednak trochę jest. Choćby Battlefield 1, FIFA przecież... FIFA I Mass 17... Effect Andromeda, który wyjdzie no tak. i którym się jaram. A 17 I... jeszcze no. nie ma, no nie? W abonamencie. Nie. Nie, nie, jeszcze nie e, ma. Jeszcze nie ma. Ten... Ale Mass Effect Andromeda te 10 godzin, które będzie... 16 marca, więc to już też niedługo. A ja na bank wtedy kupię, bo ja nie mam jej akces w tej chwili. Jakoś nie mam potrzeby. Generalnie troszeczkę robię remanę tych wszystkich abonamentów, bo nazbierałem rozmaitych takich ja drobnych. Ja kupiłem narody z góry, bo to jest najtaniej. Jasna sprawa. Tak. Znaczy nie zmienia to faktu, że to jest super usługa i niewykluczone, że jej też coś zmieni. Jak zobaczy, że... Bo to jest troch, troszeczkę konkurencyjne, tak? Tylko, że biblioteka gier No ja się właśnie boję, że w ogóle zacząłem się zastanawiać bo pod tym, że zobaczcie... No właśnie, zobaczcie. Mamy w tej chwili na Xboxie aż trzy abonamenty, bo mamy goldę do multiplayera. Tak, ale e... widziałeś jak to fajnie ogarnęli w menu? Wie, tak, widziałem. ja tego nie mam w, chyba w, jeszcze, w, wiecie, ja tego szukałem e, dzisiaj. W, a, żeby nie było. Jeżeli ktoś ma alfę, tą Xboxową tam alfa ringi są, bo tam na, na, na ringach to, to, to opie, oparli. Mm -hmm. e, to w dashboardzie, w miejscu, w którym macie dre i aplikacje, pojawił się nowy tab, który się nazywa członkostwo memberships. I w tamtym miejscu pojawią się w tej chwili wszystkie oddzielne gry z EA Access, z tamtego Game Passa całego i także z Games with Gold. A w drach które są do zainstalowania, to będą gry, które macie albo kupione, albo dodane z Games with Gold. Po prostu do waszego konta. Tyle. Cała reszta jest jakby podpięta pod tamtem membership, czyli nie mieszają nam się wszystko na raz do jednej wielkiej listy, tylko fajnie można sobie to przefiltrować, nie? Tak, no, wydaje mi się, że Microsoft w ogóle zobaczył, że to będzie już trzeci abonament i muszą to jakoś ogarnąć, nie? Bo zaraz się zrobi wiel jeden wielki bajzel z abonamentami. Mhm. Dokładnie, dokładnie, A, tak. poczekajcie, poczekajcie, bo mamy cię ten 28 minuty i dowiedzieliśmy się o tym dopiero dzisiaj i wy, wy to macie już w menusach swoich konsol? Tak. E, mhm. Ja już Może jestem zaszkałem. subskrybentem. Ja też już jestem subskrybentem, bo okay. jest trial, albo trial, no, no, Alfa. testowa wersja Alfa dla Alfy. No. poczekajcie, Alfa poczekajcie, trwę. bo teraz tak, to, to jest super. Też cena informacji, bo może kogoś nakłoni, żeby spróbował żeby tej Alfy, chociaż ja bym się zastanowił trzy razy teraz, bo updatey są regularne i, i potrafi być tak, że nie, do konsoli i y, Jeżeli nie. M, m, trzeba lubić aktualizację. Jesteście, <laughs> jesteście chętni wysyłać feedback Microsoftowi, że coś jest nie tak z jak jakąś aplikacją udrował czymkolwiek i nie macie problemu z tym, żeby wcisnąć, nie wiem, 2-3 minuty spędzić na wypełnieniu formularza z baniem i lubicie szukać błędów, to alfa jest dla was. W innym przypadku nie róbcie tego. W sensie, styl, nie róbcie tego, bo będziecie się bardziej wkurzać. No, wiesz, niż... niektóre, niektóre nowe opcje są naprawdę fajne, które tam dodają. Nie? Są, ale jak patrzę, jak ja na przykład ja nie mam z tym problemu, ale wiem, ile osób by się wkurzało, jak Trzeba się podłączyć pod czat i trzeba zrobić restart konsoli. I czasami, jeżeli ktoś da tak no, to jest często błąd teraz. Mm -hmm. a, bardzo często mnie nawiedza. I, I restart konsoli miałbyś robić, powiedzmy, codziennie, albo dwa razy w ciągu dnia. Nie, no ja w życiu nie, nie, nie robiłem tak często restartu, a tak? Jestem w alfie od razu. A ostatnio tak się dzieje? No, Dobrze funkcję, raz. Taki, żeby, żeby to uporządkować. To, co teraz mamy, jeżeli mam nowy dashboard, to znaczy jestem w alfie, Tak. Yy, e, tak. Możesz być... W, a nie, w alfa jest tylko w ten, bo beta nie, chyba beta nie dostała. No właśnie, więc ja muszę zweryfikować, bo może się tego źle szukałem, albo... Bo ja mam update Bo beta dostała w trakcie, w trakcie dnia, w trakcie dnia przy, w, wszedł update i on... To był jakiś malutki update, bo ja nawet włączyłem najpierw Xbox, przy tej... Jak się pojawił news, nie? Szukałem update'u, jeszcze go nie było. Mówię, a dobra, to ja wyłączę konsolę. poszedłem, sobie zrobić herbatę, zjadłem coś, wróciłem, włączyłem Xbox, patrzę, ale to już jest, nie? Uwielbiam takie coś... momenty, kiedy ktoś coś zapowiada I ty możesz to już sprawdzić To jest tak wspaniałe A to jest właśnie zaleta tych Dostępu do wczesnych wersji Ja też zauważyłem, bo tak się chodziłem po tej konsoli Troszeczkę, jak po, zacząłem pobierać Dotek do Division, że nawet jakiś Pojawił się, pojawił się Na przykład pojawił się menadżer plików. Nie wiem czy widzieliście właśnie, chciałem wysłać. Takie śmieszne rzeczy I, takie, Albo na przykład jest program presetowe. Xbox Learn Jakiś, który, waga, to jest za, anegdota krótka To jest czarny kafelek no, który nie ma grafiki, czyli widać, że to jest wszystko taka beta-beta, czy nawet alfa. I, i, I odpalasz aplikację, jest logo Xbox Learn, a potem czarny ekran. <laughs> Więc to nie, cały czas. To jest alfa, no. Nie, nie, ale to właśnie mnie to śmieszy, że jakby jest zachowana y, zgodność, tak? Czyli kafelek jest czarny <laughs> i aplikacja nic nie <laughs> pokazuje. Naprawdę, nic. Autentycznie. Cały czas jest równomiernie czarny ekran, nic z tego nie wynika, można tylko wrócić do tego. Więc jak widać, oni dorzucają to. Oczywiście po nagraniu będziemy pewnie do dywizji siadać, to chętnie zobaczę. Yy, i porównam z wami, jaki mam build. Ja yy, wiem, ty, że takie techniczne gadanie. Dominik, yy, zobacz sobie w Xbox Insider app, w tej apce, czy, tak. yy, czy możesz sobie dodać aplikację Xbox Game Pass. Bo... A, to pewnie o to chodzi. Tak, Tam, no, tak. Tak. tam, tam jest parę po prostu, wiesz, yy, aplikacji Alfy i, i można sobie pododawać. Ktoś tak, lubi dokładnie. potestować nowe aplikacje. Dobra, ale tak jeszcze, bo o tym mówimy, to jest fajny temat. Ja bardzo dobrze oceniam tak naprawdę ten program Alpha, Nie wiem, czy taki jest na, na platformie Sony. Niebawem planuję kupić... Coś jest, ale... Pewnie jest eee. Nie, nie ma ps żeby, żeby nie, nie, nie. to oceniać. Oni ledwo A ogarniają to w stabilnej wersji te softy, więc ja, bym, ja nawet jakbym miał PlayStation, to bym nie brał tej AF. Nie, to byś nawet nie updateował update do dwóch update'ów wcześniej, nie? No. Albo wiesz, włączam konsolę i trzy godziny update się robi, nie? No to jest, a wiecie co, że na Widzie też tak dosyć długo się ściągają rzeczy z tego PSN-u. coś tym jest a, jednak. A swoją drogą komu działa update o trzeciej w nocy Xboxa? Bo mi działa. E, e, mi nie działał, ale dzisiaj doczytałem w patch notesach Xboxa. W ogóle dzisiaj cały dzień patch notesy, czytałem różnych rzeczy, więc wow. E, poprawili to. W sensie naprawili, bo to był jakiś bug, że na niektórych konsolach nie działało, u innych działało. W ogóle w jakichś dziwnych konfiguracjach to były problemy. Więc ten, w ogóle jeżeli ktoś jest w Alfie, to czytajcie, co tam jest w środku w Insiders APie, bo tylko jest masa, a informacje fajnie Wiecie co, mi to nie działało, ale doczytałem w ustawieniach, że to trzeba włączyć, bo ja to miałem wyłączone. Ustawienia w ogóle, doszło jakieś ustawienia do tego, bo wcześniej były całkowicie inne i, i miałem tak. to z defaultu wyłączone, okazało się. Ja miałem włączone, mi nie działało, dopiero później zaczęło dzisiaj dopiero zaczęło działać tak naprawdę. Z, z kolei jeszcze więc... mam inny problem teraz. Nie, nie wiem, może to jest w, związane właśnie z, z tym patchem, ale po wyłączeniu Xboxa dysk mi cały czas się wyłącza i włącza. Nie wiem, o co chodzi. A ja mam jeszcze ten e, z... dysk 3,5 cala, więc on jest dosyć głośny, nie? E, a w, I, to, to jest problem. w ustawieniach, potem w ustawieniach jest coś takiego, że po wyłączeniu jest? Xboxa nie działa. on usypie. Nie, to, teraz a, nie działa. to zaczęło nie działać. Więc... Aha, no to wiesz... Trzeba to feedback, feedback wrzucić Microsoftowi, no. że coś nie, halo jest. Proste. No, tak jak jesteś po, w Alfie. Tak jak właśnie tak jak powiedziałeś jednak. To jest raczej dla tych, co chcą zgłaszać jakieś tam niuanse. Znaczy, to jest mm -hmm. właśnie chyba potem program powstał, no, nie? Czyli dawać feedback. Tak, to, tak oni jak my, nie są oczy... w stanie sprawdzić wszystkiego, a w, jakby większa, większa ilość testerów daje większą możliwość wykrycia błędu. Bo oczywiście mogliby se zatrudnić dodatkowych 40-50 doświadczonych, ale jednak prosty użytkownik jest lepszy. No wiesz, w no, grupie tam paru inaczej. milionów Xbox Insiderów A to może się nie chodzi o parę milionów, że dobry. jest wie, tak w, więcej yy, pod takim względem szerszym. Mm. To są osoby, które normalnie korzystają z tej konsoli. Tak, no, jest, ty... wiesz, w tych, te milion osób ma milion różnych konfiguracji, nie, i, i która się akurat tak, może nie różne działać. łącza, różne telewizory, nie, te Xboxy są w różnych miejscach ustawione, więc to, to też wszystko wpływa na to, jak ta sola działa. No tak, czy się, mamy Xbox Game Pass, troszkę nam się zmienia już rynek, bo wchodzimy powoli w płacenie abonamentu za gry, i taki trochę Netflix, no, to jest, tak, to jest Netflix, bo Netflix oferta też rotuje. I wcale ja założyłem, się... ale no, hmm. tak jest. I wcale się nie zdziwiać, w pewnym momencie Xbox w ogóle przejdzie na to tak w pełni na razie tak wiecie, testuje trochę, nie? Sprawdza rynek, jak, jak to zadziała. A może dobrze mówisz, może to jest tak, że to jest takie badanie rynku przed y, Skorpio projektem. Jakimś, może, może mają jakiś pomysł na całą taką usługę Xboxa, gdzie będziesz po prostu płacił i będziesz dostawał. Jak będzie wychodziła nowa dra, to ona tam już będzie też wchodzić i tak dalej, dalej, ale wiecie, to jest całe badanie rynku. To by było ja ciekawe, tak nie? znaczy, nie wiem, czy bym się na to pisał, ale tak płacić 120 zł miesięcznie i dostawać właści. wszystkie nowe gry. znaczy, to no. może nie wszystkie, to by też było. No warto było na to spojrzeć to i jakoś jest... to ogarnąć, nie? Ja próbuję to się przebić. Moim zdaniem to też jest znakomite coś, żeby sobie przetestować grę, którą chcesz kupić w pudle, na przykład i chcesz mieć na półce. Też jako demo. Czy też trial traktować. Bardziej trial, tak? Bo to są pełne gry. No nie wiem, no płacisz za ten abonament Sub... i to dosyć spore pieniądze, więc no, no. no nie wiem, czy to czy dobre jest traktowanie tego jako demo. Bardziej wiem, czy to kupowanie, tak jak Hubert mówi, że płacić dużo, ale będziecie ci na przykład kosztować tyle, co powiedzmy jedno miesięcznie, a ostatecznie będziesz dostawał ich dwa razy więcej, czy trzy razy więcej, whatever, ile tam no, tego to chodziło, nie? abstrahując od tego, czy jesteś w stanie to przemielić swoim czasem, no nie? Bo to no jest inna rzecz. To właśnie o to Hubertowi chodziło, nie? No. <laughs> że wszystkie gry, czy jesteś ty w stanie to wszystko przemienić. No bo tak, bo ja tak myślałem sobie, że taki szalony pomysł teraz mi się ukształtował, nie, nie to, że Xbox One będzie nazywał się Xbox One Pro. Przez chwilę tak myślałem, jak będzie się nazywać ta nowa konsola? A to byłoby tak się nazywało, to byłoby słabe. E, tak myślałem... by było jakby ten, jakby się nazywał Xbox Two. W sumie. Nie, Bardzo A, nie Xbox 720. 20. Pamiętacie takie. Nie no no, miał tak no. być. A potem mówisz, cześć, cześć, grałeś na swojej 720? To w ogóle przecież nie działa, nie? Takie to w ogóle by nie poszło. Ale tak pomyślałem, że, że moglibyśmy mówić o tym, co planujemy sobie ograć na kolejny odcinek. Tak, kiedyś w przyszłości. Bo Hubert, ty, ty już dostałeś pacę domową. Będziesz grał w tego. No, no dobra, no. Red no Redemption kończę, ale, ale zrobię o, przerwę. O, proszę. E, nie, ty grasz w gry. No, gram, gram. Wow. Proszę, ja Myś... że tylko filmy, seriale, a tutaj... Nie, no to jest żart oczywiście Huberta <laughs> Jeszcze tam Ricora też masz do zobaczenia, także jestem tak, ciekaw w swojej opinii bardzo, jest Jeszcze bo... zainstalowany, no mówię, no, na dysku mam, no, ja mam jeszcze pani zainstalowany. Ja mam... W ogóle tak naprawdę tutaj y, dużo mówiliśmy o finansach, jednak ten temat będzie wracał, bo zobaczcie, znowu mówimy o kasie, jednak to jest chyba temat, którego nigdy nie unikniemy. Ale no, to miał być będąc, temat zbanowany. Nie, Ale nie da się, wiesz, no, jednak musimy będąc, to cofnąć. graczami nie da się zbanować tego tematu. Nie, nie, da, nie się da się. To, to, no, chyba, że gry to to portfelem. I to wiesz, jeszcze nie dziennikarzami, nie, którzy dostają te gry, tylko no, no, fanami. Tak, hob tak, tak, tak nie? fanami gireczek. gier. Przepraszam, giereczki to powinno być zabronione. To są gry. Poważne, medium, kulturalne. Poważne medium, artyzm, nie, wiecie, to, to jest sztuka. Tak. To jest sztuka. Phil Fish nas nauczył, że to jest sztuka. A gracze to są nie powiem kto. <laughs> no. Dobra, chyba możemy tą sekcję... Ja listową... myślę, że odejmę pasie tyle. Super w ogóle. No to są nisze po prostu widzicie. Z Trasznie pierwszej się... ręki... A tylko to opóźnienie wszyscy się dowiedzą, bo wiadomo, już cały internet się dowie, kiedy no Tak, większość osób będzie już wiedziało, że coś takiego jest, ale fajnie o tym wspomnieć, bo nagrywamy akurat w dniu, w którym to wyszło, więc. Tak, jest super. Ja się bardzo cieszę z tej usługi mam nadzieję, że ona będzie się rozwijać. I ja twierdzę, tak patrzę na swój portfel, że ta cena wcale nie jest jakaś straszna. A jeżeli ktoś na przykład jakieś tytuły pominął z jakiegoś powodu, albo późno w las generacji jak ja, no to jest jak znalazł. No właśnie się o mieć. takich osobach mówimy, bo tak jak Hubert, teraz mamy te testowe wersje i Hubert grałeś w Banjo-Kazooie. E, jako chyba mam nawet. Masz? Tak. Wow. E, tam parę różnych gier, takie jak Miss Explosion Man i inne takie rzeczy wskoczyły, które są fajne, bo to są stare 360, ale takie naprawdę starocie no, czasami. Dziwię się w ogóle, że sama Ent, Maxa trzecią część rzucili. Nie rzucili pierwszej no, i drugiej, no, tylko no. trzecią. Tak, też jest nie, bo szczepał. to jest jeszcze testówka, no nie tak naprawdę. Tak, to jest testowe, to jest na sprawdzenie, działa usługa tylko, więc dlatego wrzucili takie popierdółki czasami. To, super, że, ale jest są, sorry, giersy Nie, so. pomysł jest, pomysł jest fajny, podoba I to, że gry są do grania w trialu, no to jest też super moim zdaniem. Tak, tak. No I dla każdego, sam nie? Pusy. Tak. Ekstra. Dobra, to słuchajcie, przechodzimy do gierek yy, i żeby nie było, ja w tym tygodniu nie mam nic. Bo jestem w trakcie odrywania Fire Emblemów cały czas i cały czas chcę to skończyć. Mam masze, masę rzeczy z Nintendo, tak jak rozumiem, że... pokazywałem w chłopaków listę ja mam w tej chwili 26 gier do skończenia, nie? Okej, okay, okej, okay. nie rozumiem, że nie chcę o i... Fire Emblemie mówić dopóki jeszcze coś, coś Wiesz... więcej powiedzieć po zakończeniu, tak? Wiesz co, ja, chcę, ja chcę go w pełni skończyć. Chcę zobaczyć, jak to się pozmienia, bo z każdym każdy, kurczę, co rozdział to kurde, coś mi dodają, nie? A to, a to nowy skill, a to coś tam, nie? I kurde, totalnie się zmienia mechanika. Ja się wkurzam, nie? Mówię, o, to już będę mógł powiedzieć, a to nie. Miałem nie, dokładnie, nie nie, nie, nie, dokładnie to samo z Record. Absolutnie miałem to samo. I, i dlatego nie chcę o Fire Emblem mówić. Mogłem opowiedzieć o Yoshi, bo ta, ta, tam niewiele się zmieniło i nadal będę w niego grał i grał i grał, ale tam jest Nivelisman hmm. względem Wii U i... Piotrek Zaborowski, no, pierwsze recenzje tak? w odcinkach że kończysz 10 tytułów i będziesz recenzował je w odcinkach co tydzień tak, po tak. a w ogóle zabawny nie, jest mógł... tym Yoshi World, World że miałem okazję w to zagrać bo przespotkaliśmy się, będziemy mówić o tym tak. miejscu właśnie ma w rozpisce, ale mam nadzieję, że powiemy i w końcu nie zobaczyłem, bo tego shielda katowałem cały czas to jest w ogóle chore bo ja pytamy, dni. To, to ci dam. Mam, już teraz mam nadzieję będę już na dużym dużym, dużym, dużym Nintendo nie? To wtedy będziesz więcej widział. I na Nintendo 64 będziesz. Tak, tak, tak, tak. Na Switchu od razu, nie? Nie, no to jeszcze. A czy Switch? Switch już zaraz, kiedy premiera? Jakoś zaraz, nie? Bo marzec zaraz. No, 3 wow. marca. Ciekawe, czy Więc internet my wyjdziemy, nie. to już jest. No właściwie tak, będzie już wydany, pokazany. Dobra. Dobra, to, Do, to w tym odcinku ja nic nie mam, przekazuję poczekaj. Nie, czekaj, stop, stop, stop. Ja tutaj muszę zadać temu kłam. Bo przecież graliśmy w Wildlands. No A to tak, nie jest gra... graliśmy. Ja wiem, że to była open beta. O matko, ja nie grałem w Wildlands. <grym> w ogóle Hubert, zaraz do ciebie dojdę. Olałem swoją Zaraz do ciebie się zgłoszę. To jest reklamacją. Piotrek, my pograliśmy troszeczkę. Ja tam już się żaliłem trochę na naszej grupce, że za mało pograłem. Bo bardzo liczyłem na to, że zbierzemy się całą ekipą. Ja na, na przykład na, tutaj na Huberta liczyłem. Mam nadzieję, <grym> że powie, dlaczego w końcu nie, nie grał. Bo... Przecież powinien, powinien, skoro była otwarta beta. Był najbardziej nachypowany. Najbardziej właśnie, więc ja jestem ciekawy wypowiedzi Huberta. Niech on tam już szykuje jakieś armaty, bo, bo <grystanie> już się szykuje. Już wie, jakie będą ataki. E, się piotek razem i powiem szczerze, bardziej mi w tej chwili ciągnie do Division. No, po nagraniu chcemy usiąść do Division. <grystanie> Także nie A, no właśnie, Co jest grane? To jest nie, nie przestaje to. rozumieć. Przestaje rozumieć. Nie no, to, to jest tak jak mówiliśmy przy, znaczy ja mówiłem przy zamkniętej becie, że ta tra może i jest fajna, bo fajnie działa, ładnie wygląda i tak dalej, ale mam masę problemów z tym, że ona jest za duża, ona chce być wszystkim naraz, nie? I jeszcze się nazywa Ghost Recon, co w ogóle nie pasuje do tego i to, to wszystko wymieszane do jednego kotła, nie? Tym jest. I to, nie jest, mm -mm. I to nie jest The Division, który jest w miarę prosty, ustrukturyzowane, gdzie ta fabuła jest fajnie ułożona, dodatkowo są te znajdki też fabularnie, yy, chce się ich szukać po prostu. No to jakby wiecie, de decydujecie, czy chcecie grać fajną grę w Nowym Jorku, która też jest bardzo ładna i też bardzo fajnie działa, czy chcecie po prostu pojeździć traktorem po Boliwii. Patrzę Podsuwa. na ciebie, Hubert. Nie, ja też jeździłem traktorem, przyznaję. Troszeczkę. Ja, to ja tak spróbuję powiedzieć z perspektywy osoby, która była dosyć mocno, jak to się mówiło, nie, nie podierana, tylko rozentuzjazmowana. Bo, o, ta, to tak, rozentuzjazmowana. Hype miałeś, miałeś na wysokim poziomie. Tak, y, Duże i powiem tak, później jak minęła beta i był, był poniedziałek, wędrowałem sobie do pracy, śledziłem sobie Twittera, no i tam jest naszych kolegów z live'a, pisze, że właśnie super sesja w Division, że świetnie się grało, rewelacyjny kop. Trochę tam weszli w interakcje, jak to twitterowe krótkie wypowiedzi, no i wyszło na to, że grali niby tak, jak się powinno grać. Dbali o kamuflaż, dbali o, o komunikację i tak dalej, bo rewelacyjnie. I do tego właśnie chcę tutaj do, jakby nawiązać, że jest tak, że to jest sandbox militarny. Ja właśnie zmieniłem sobie pojęcie, żebym tak sobie pokładał w głowie, czym jest ta gra. I to jest sandbox militarny, gdzie sobie sam tworzysz wszystko. I dopóki nie będzie grupa chciała, czy dopóki grupa będzie się wydurniać, czyli będzie traktowała to jako luźną rozgrywkę, takie pitu-pitu, to, będzie wszystko się rozładzić w szwach, tak podejrzewam. Że to trzeba by tutaj, że to trzeba włożyć mega dużą pracę, taką koncentrację i dużo siły, tak? Nie, mm -hmm. nie tylko w samą grę, ale też panowanie nad tym wszystkim, bo faktycznie gra pozwala na wszystko właściwie. Bo poza tym jest, ja, ja mi też się udzieliło to, że zacząłem nabijać się z takich drobiazgów, typu znaczy no, tak zwanych pierdół, czyli środek, bit, znaczy batalii, tak? Jesteśmy w bazie wroga, a wokół, jak po marszałkowskich jeżdżą tubylcy. Jeżdżą, kurczę, jak, to z kolegą w pracy ustaliliśmy, że to są że oni jeżdżą jak e, marni opłaceni statyści. Po prostu. <laughs> Dobre, dobra. Że oni się. po prostu dostali po 5 złotych i, i powiedział starzysta, e, Pani w spódnicy, proszę chodzić od punktu A do B. Ja będę Panią sprawdzał. Potem będzie Pani miała od kilometra. Ja mam trochę wrażenie, że to tak jest. Że tak naprawdę moim zdaniem twórców ta gra przerosła i też różne opinie wymienialiśmy, bo graliśmy też troszeczkę z naszą grupą, nie ze wszystkimi niestety, dlatego trochę potem płakałem, że o kurczę, nie udało się pograć a oczywiście gra nie była właściwie dla Polaków aktywna do poniedziałku bo to była szósta czasu tym Eastern Standard Time, więc tak naprawdę dwunasta u nas a to już jest środek dnia w pracy, więc już nie mogłem tego zobaczyć, ja wam powiem tak, ja jestem ciągle za, zainteresowany ale nie za pełną cenę to raz, bo bardzo patrzę na kasę i, i w ogóle jestem troszeczkę do premier takich, do brania na premierę bardzo mm, ostrożny w tej chwili wobec premier. Bo już kilka razy się przejechałem na jakimś zakupie i teraz jakoś postaram się odczekać. Zwłaszcza, że jednak nasza grupa tutaj w pełni się nie, nie, nie zaangażowała. Nie zebrała, I... znaczy, pamiętasz, pamiętasz to, co mówiliśmy o ciężko jest, się, zabrać się zabrać. Poza, poza podcastem. ta gra będzie super. Ja, a, stanieje to jest jedno, a dwa wyjdzie update na projekt Scorpio. I w też, tym momencie... To, takie, też, jest, takie też głosy padały, no, że, że jest, prostu, no. tak, Patrzyliśmy, że no, ale na co? to kosztowało w okolicach 99 zł, tak? czyli ta stówka, I, i będzie update na Scorpio. Ja trochę, czyli będziesz patrzył tylko na grafikę i będzie super już gra, naprawdę? Nie, nie, nie. No, da, no do, nie, do, nie, do, Właśnie do to powiedziałeś, no, jak wyjdzie na Scorpio, jak będzie za stówkę, to będzie super, no. Przede wszystkim chodzi o cenę, bo ta gra jest tak. za droga, a, a żeby nie wyglądało to jak kupa, za przeproszeniem, to żeby był ten update na sklepie, bo jeżeli to będzie za 99 zł, ale ja sobie to odpalę na nowej konsoli będzie wyglądało źle, to... to bo choleria ja ma w to grać. Znaczy ja tutaj z Piotkiem czy znaczy się częściowo zgadzam, bo tak, chcę, tak ostro bardzo powiedział, ale żeby Schubert nie zrozumiał nas źle, bo... Znaczy Piotrek tak radykalny jest, więc już zradykalizował. Co nie, on no właśnie powiedział, że nie, nie ma po co grać w grę, bo jest słaba grafika, no. Tak, ale nie, nie, to jest inna geneza tego. Ja to spróbuję objaśnić, słuchacze, nie myśleli, że jesteśmy jakimiś radykałami growymi. Nie, nie, to nie jest tak. To jest Nie, tak, ja że... jestem. <laughs> Musiał to powiedzieć. Chodzi mi o... <laughs> Ja ci dam. Chodzi o to, że nasz kolega Sebastian powiedział, że ta gra naprawdę na PS4 Pro wygląda dużo lepiej. W sensie po prostu, no... No, no, no, to wygląda wiesz, no, fenomenalnie by, by... ostro i tak dalej jak, jak gra jest zła dla Piotrka no to po 20 minut sobie pojeździ po świecie, po, poogląda sobie o jest ładna, no i tyle no. Nie, nie, my, my mówimy o tych update'ach przy okazji cho chodzi o te nowe tak. konsole bo tak naprawdę ja po, tej, po tym co zobaczyłem w becie, po pierwsze to nie, nie, nie do końca widzę to co ja sobie wymarzyłem to jest jedna rzecz i ja nie, po prostu nie jestem skłonny zapłacić pełnej ceny za coś, co nie jest dla mnie spełnieniem moich marzeń militarnego sandboxu. W ogóle samo to, że to powstał militarny, że to jest militarny sandbox, to jest jedna z wad tej gry moim zdaniem. Niestety. To nie jest taktyczny shooter, którego oczekiwałeś, nie? Tak, bo, nie wiecie co. Nie, nie, dobrze, bo tak kiedyś może stworzymy jakieś słownicze gierkowców, tak? Że będziemy, <śmiech> bo teraz już jest trochę bałagan w tych, naszej pojęciówce, ale moim zdaniem, jeżeli grasz tak zwany, nie wiem, to ciężko angielskiego unikać, setting tak zwany, czyli wczuwasz się, że jesteś duchem, tak? I chociaż oczywiście jest to trudne, no bo jednak Maszałkowska tu się kłania i pani idzie i, i kurczę, no mówię wam, zdarzało się na przykład, że środek walki, a tutaj cywil wylatuje mi pod lufę po prostu, jakoś... Tak i strzela się na dla wielki napis, cywil zabity, nie? I takie what tak, the fuck, nie? ale nie, nie wiem, skąd to się... Bo ja rozumiem, że na przykład jest... Y Misja, w której odbijasz cywili. No i oni uciekają, no tak? To rozumiem, ale to jest cywil totalnie losowy, który po prostu zagubił się w swoich skryptach i gdzieś tam sobie wędrował. I on biedny... Tak. Mało tego, zdarzyło się na przykład, że po zakończonej misji raptem przed nosem pojawił mi się nowy przeciwnik. Świeżutki, wypoczęty, gotowy do strzelania. Tego też nie powinno być. Mi, mi troszkę brakuje w tej grze zamkniętości, paradoksalnie. Gdyby to było prowadzone w takim stylu... To jest, chyba posłuchaj, bo to jest fajne, co mówię. No słuchaj. No, kurde, że, to jest Mam flow, mam flow. Chodzi o to, że gdyby to było tak, tak jak w słynnym Call of Duty, gdyby to było prowadzone w pewnym stopniu liniowo... Oczywiście byłyby różne warianty tej liniowości, czyli różne ścieżki liniowe, trochę jak w Quantum Break warianty. Wiesz co, ja na początku I myślałem, to, że i tak i będzie. To. Na początku myślałem w ogóle, że tak będzie, że to nie będzie taki całkowicie otwarty świat, tylko będą jakieś no misje. Właśnie. Nie? I, no bo to jest takie nie, liceum, to w, no? w ogóle Hubert... myśleliśmy tak wszyscy. Ja, ja do, Hubert do tego piję, że. Ta dra jest po prostu za duża. Ta dra powinna wyglądać bardziej zamknięcie, w sensie mieć mniejsze lokacje, tak jak jest to zrobione w Dishonored na przykład, gdzie masz mało lokację i masz trzy drogi wyjścia, to by wystarczyło. Dodatkowo te różne rzeczy pod względem e, dodawania więcej edzspa, za rzeczy w, da, w danej konfiguracji, drałoby się naprawdę super. A ta dra jest po prostu zrobiona takim miksem Fartraja z Division i nie wiem z czym jeszcze. GTA, no Przede wszystkim. No i takie zmieszane wszystko, GTA. wiecie. Do, dosłownie wszystko, wszystko. No ty Hubert nie grałeś w tą otwartą betę, no nie? No nie, zaraz będę się nawet tłumaczył. No a dobrze, bo widzisz. Wysz... No, no, no. Bo widzisz, bo i my pograliśmy. Ja jeszcze sobie mm, i, i Sebastian i nie wiem, czy ty Dominik, ty patrzyłeś tą drugą lokację, czy nie? Nie, nie dałem, nie wyrobiłem nie się nic. Nie dałeś rady, bo ja jeszcze później sobie przejrzałem tą drugą lo lokację. Tak przeleciałem, tak pobieżnie. To Hubert, w pierwszej lokacji miałeś samolot, nie? Miałeś tam jakieś medykamenty do, do znalezienia, konwój i takie rzeczy, nie? To wyobraź sobie, że nowa lokacja to jest zmiana settingu, w sensie jest mniej drzew, ale jest więcej śniegu, ale rzeczy są do zrobienia dokładnie te same, w sensie jeden do 1 no, Wiem, no tak to będzie wyglądało. A teraz z takich rzeczy masz 20, kurde jeden. I... Ale, A, właśnie ja wiem, jasne, do czego to ale, nawiązuje. wiesz, one będą trudniejsze na pewno. Ten, one będą się zmienić. One nie są specjalnie trudniejsze. A to jest ten do trudności to, to jeszcze, Hubert, dojdziemy. Tutaj są naprawdę ciekawe kwiatki, niestety. No jest, jest masę dziwnych rzeczy z, ty, z, ty, z, to, z tą trudnością. Te, te misje są po prostu za bardzo... Ne, takie powtarzalne. Cały czas robisz to samo i już wolę pójść sobie do The Division, gdzie o okay, ten survival robiony po raz piąty, szósty, siódmy jest oczywiście powtarzalne ale jednak jest inny za każdym razem. Też dużo łatwiej jakby w, y, zaangażować się w tą grę, po prostu. Dokładnie. Du dużo łatwiej, y, bo to jednak, ja będę mówił o mojej grze później, też powiem ciekawe rzeczy, mam nadzieję. Z wildlandsem mam ten problem, że to jest no, Powiedział nas, nasz kolega, to ja spróbuję to tak trochę yy, zabrać mu, że to jest masę pracy, która poszła nie wiadomo na co. Ona poszła na monstroną mapę i tak naprawdę ta gra, mogłaby się nazywać yy, The Crew Military Edition, yy, the, the Crew War, no cokolwiek, czy nie wiem, Brother in Arms, The Crew Edition, no bo... Far Cry, Far Cry Co-op Edition. Tak, tak, Ja, więc to gdyby to wyszło jako właśnie, teraz wymyśliłem to na poczekaniu, ale właśnie The Crew Military. No co, jakby to, zmienili nazwę, dokład... to by była lepsza gra? Nie, nie, nie, nie, chodzi o to, że to jest trochę, gdybyś pograł w The Crew, to byś dokładnie poczuł, czym jest Wildlands, tylko tam jeździsz autem po, całej, po całym Stanach, gdzie to jest wykonane też z pewnymi uproszczeniami, bo jest gigantyczna mapa. Tam jest dokładnie to samo. Tam nawet nie wiem, czy są loadingi między lokacjami. Chyba nie ma. Także to znowu jest wielki, wielki świat. Wiesz, jeżeli chodzi o Wadlands, to mnie najbardziej boli to, że to jest takie totalnie przypadkowe. Że jakby... No, ja, ja nie, czu, nie czuję, zaczynając to grać. Pojawiam się w tej mapie, jest fajne wprowadzenie, to mi się szalnie podoba. W ogóle są rewelacyjne te materiały, takie o tym kartelu. No. Te filmy, te wszystkie rzeczy. To jest, to jest fajnie zrobione. To jest zrobione. I nagle zostajesz puszczony się... na środku misji, nie masz pojęcia, co masz robić. W sensie, no to... co ja mam robić? Bierzesz znaczy... misję, i jakby nie czujesz się agentem, który ma e, wykonać daną misję tak jak normalnie powinien to robić Ghost, czyli dostaje info z bazy, że słuchajcie tutaj jest albo w tych okolicach ktoś się znajduje i tego go znajdź i zabij. Nie, tylko kurczę, musisz wiedzieć dokładnie, że to jest tu i tu wiedź, a później to, to nie jest koniec misji, tylko będziesz 2 kilometry jeszcze jechał, żeby w ogóle skończyć, nie? I... Znaczy mam, mam wrażenie, że to jest strasznie niespełniony potencjał, być może, tak jak Division, ta gra będzie się rozwijać i poziom skomplikowania będzie rósł, bo to można dużo rzeczy powiedzieć, tak naprawdę mi brakowało, brakowało takiego prowadzenia, tak? bo to jest znowu tak, otwierałem mapę, trochę właściwie w Destiny to jest sprytnie zrobione, bo w Destiny też troszkę grałem i kiedyś będę chciał powiedzieć na odcinku jakoś szerzej, bo tam po prostu wybierasz z mapy lokację i się do niej przynosisz. ona jest zamknięta, tak? a tutaj, tutaj jest jednak standardowy motyw, tak jak troszeczkę jak trochę jak z GTA, ale nie do końca bo tutaj nie widziałem, bo tak może ty mnie poprawisz, nie było takiej sytuacji, żeby gra powiedziała w radiu, słuchajcie teraz warto, abyście zajęli się tym i tym tematem, nie, ty musisz po prostu wejść w mapę i wybrać lokację i zaczyna się coś dziać jest to takie, mhm. ra, takie strasznie, mówiąc po angielsku, randomowe, tak? czyli gracie tak, tak. gracz rzucany do piaskownicy militarnej. Będę tego używał, bo mi to bardzo pasuje. Może też słuchacze to skomentują. Nie, to piaskownica militarna to jest bardzo dobry pomysł. No, no tak, bo tak naprawdę i... Yy, dobra. Jestem... Yy, mam pistolet, okej, okay. mam karabin, bardzo fajnie. I co ja teraz zrobię? To takie jak wybieranie, wiecie co, o, mam, mam ciekawe porównanie. Jak idziesz do... Kiedyś były jukeboxy, tak? W klubie. Podchodziło się i się odpalała jakoś płyta. Bardzo z filmów znam, powiem szczerze, ale to ideę Także odpalam płytę, jakąś tam jakiś tytuł i mam misję. Nie ma takiego, gdyby to była ciągłość, oczywiście ta gra pewnie byłaby krótsza. Tak? No bo no ile by twórcom tego? No w GTA to jest lepiej rozwiązane, tak? bo w GTA masz jeden główny wątek. Tutaj brakuje mi, właśnie doszedłem właśnie do tego, co chciałem powiedzieć. Mi to brakuje głównego wątku prowadzonego za rączkę. Po prostu żeby, no tak, żeby, żeby jest. Wiesz, cała ta gra to jest taki zlepek różnych zadań, które tak? masz wykonać sobie z ekipą, nie? I... Totalnie randomowych. Tak. Absolutnie. Ja nie czuję, że wykonuję zadanie duchów. No słuchaj, jeżeli idę sobie. Tak naprawdę, to ja no nie, chcę, nie chcę mi się wierzyć, że, że taki. Mm, człowiek z grupy, a czy żołnierz, tak? Żołnierz, czy tam najemnik, czy jak to nazwać. Z grupy specjalnej łazi sobie w biały dzień po drogach publicznych. No, sorry. No, nie, no, nie z wierzę karabinem. w to. Z karabinem. I, i, I już nie mówiąc o tym, że tak jak mówiłem ci statyści źle opłaceni, no, nawet rozmawiałem ci o tym z kolegą z pracy, bo też on, on skończył obie lokacje, uwaga, grał bez ludzi, grał sam. I on naprawdę dobrze to grał, obie lokacje na 100% zrobił, całkowicie bez znajomych, bo nie ma golda i po prostu grał solo i mało tego, na Xboxie działo, na PC nie działało. I tak naprawdę brakuje takiego, wiecie, prowadzenia. No, to, tak jakby, to, tak jakby, to tak jakby było, że w Quantum Break'u losowo odpala sobie chaptery. No czy to miałoby ręce i nogi? Nie miałoby wtedy. No tak, ale tam, wiesz, w Wildlands, no, ja wiem, wiem, w Wildlands nie ma takiej e, takiej no, to zapomniałem słowa, narracji ja, no nie ma ale no więc tego mistrza nie brakuje więc porównanie no, po do Quantum To jest trochę takie plan. no nie na miejscu no wiem, wiem, ale chodzi o to, że chodzi mi o losowość losową kolejność robienia czegoś bardziej o tym mi chodziło, no nie? bo tam mhm. potem, potem możesz tak. cofnąć się i no tak, tylko yy, wiesz, te losowe mis misje, one kompletnie nie mają żadnej fabuły, więc no dlatego są losowe no tak, pytanie, czy dałoby się w tego typu grze zrobić interesującą historię taką z dreszczykiem, która by trzymała gracza w napięciu, to jest inna rzecz, nie wiem czy jest jakiś scenarzysta, który by na tyle godzin, bo też pytanie na ile godzin to jest, ja ogólnie mam największy problem teraz z tym, właściwie co Ubisoft, czy nie wiem jaki tam jest twórca właściwie, Uciekło mi teraz, czy to jest Nie, A, to, jest, to jest Ubisoftu produkcja, no nie? Wydawca to, i... To street on jest street Top Ubisoftu nie? Dokładnie, to nie tak jak Massive Od, od Vision ja, ja próbuję zrozumieć Co Ubisoft chciał powiedzieć przez tą grę W ogóle Po co ta gra w ogóle powstała Tak naprawdę bo ja nie wiem, powiem no szczerze że Nie no, planetę... żeby zarabiać pieniądze, no nie, okej, no okej. Okay, ok, no co jest z rozumiem jak, no, co otwarte o tym myśleli. O to mi chodzi. Ja ci, nie, to co Hubert powiedział, to jest gra, która ma zarabiać pieniądze. Dlatego ona jest z otwartym światem, dlatego ma strzelanie, dlatego mam koopa, e, dlatego ma mis misje rzucone tak w sobie. To wszystko jest zrobione tylko i wyłącznie dlatego, że tak, no to, to się sprzedaje. Z rzeczy, które się sprzedają. Hej, wrzućmy wszystko i... Dokładnie, tylko ostatecznie... Zmiksujmy jak, to, nie? Jak ktoś jest e, osobą taką jak Dominik, czy ja, czy parę innych osób tam w naszej grupie, e, to się nagle okazuje, że ta gra jest ostatecznie z jednej strony została stworzona dla wszystkich, ale została, została zrobiona dla wszystkich. To jest dla nikogo. Dosłownie bo tam rzeczy nie ma czegoś takiego jak dobra fabuła dla Singla. No nie ma, pomimo, że możesz sedrać Singlowo. Ale jak się dra w koopie, to zawsze się znajdzie ktoś, kto nie będzie chciał drać tak jak cała reszta. I no no okej, okay, zgodzę, się, zgodzę się, ale to akurat o czym mówisz, to jest, to można kontrolować. To jest, co, można, ale to i tak ostatecznie, ja wam od początku mówiłem, ta dra będzie miała z tym problem ona ma. Dokładnie z tymi rzeczami, o których mówiłem wam jeszcze przed premierą e, problem. Jeszcze przed Wodle Betą, jak, jak zostało to nam pokazane. Jak wy się tak zajaręliście wtedy tymi trailerami, to ja już wtedy wiedziałem, że coś mi tutaj nie pasi. Ale widzisz Piotrek, bo cała, cała rzecz się rozbijała o to, że trailery były reżyserowane. Wszystko było reżyserowane tak jak ten legendarny, słynny filmik z Division, jak oni tam się pięknie porozumiewali, jak była słynna to to zobacz, z butelką. Division, nam to wychodzi. Znaczy, w, ja w, no, się okaże. <śmiech> si okaże, jak to będzie wyglądać. Bo my pamiętam, że teraz przy tej becie bardzo dużo rozmawialiśmy w ogóle, jakby koncentrowaliśmy się na problemach gry, czyli to, co chciałem wcześniej powiedzieć. Na przykład to, że przeciwnicy prawdopodobnie widzą nas przez ściany. Ale, Więc to jest to, ale jest nie, evidentne. próbowaliśmy ze dwie misje, W, to widzą dobrze, w okularach ciemnych, jakby mieli tak, to, w okularach. Takie, takie rzeczy w ogóle... <śmiech> <śmiech> <śmiech> ale to, ale to, nie to wszystko, sprzeczne. jak to pododajesz... To stwierdzasz, kurde, no, jak, ja, ja, To nie jest to, o czym ja, To nie jest to, czego ja oczekiwałem, co oni mi y, próbowali opowiedzieć o tym tyle, bo oni to przedstawiają jako coś y, właśnie takiego taktycznego. A cała no. taktyka bierze w łeb, kiedy się okaże, że przeciwnik cię widzi z drugiego końca mapy. W cudzysłowie, oczywiście. Kiedy w nocy ty. Kusik, Jesteś ubrany w tych trawach, i ty tak dalej, leżysz sobie, grzecznie i tak. tak dalej, on nagle dostajesz hedas od snajpera, bo cię zauważył. nie? Tak, jest znacznik, że cię widzi. I, i, i teraz. No właśnie tego im brakuje. Powiem jeszcze, że ja bym się cieszył, gdyby nie było tych wszystkich takich pomagierów, tych takich o za 2,3 sekundy zobaczyć się przeciwnik. W ogóle to mnie to wybija w ogóle z klimatu, dlatego no, niestety po tym drugim ograniu... Ja już jestem całkowicie umiarkowanie nastawiony i no, to nie jest na pewno całkowicie jakaś zła gra. Także nie wiem, omijasz szerokim mukiem, bo tam Ubisoft naprawdę położył potworną ilość pracy, ale przerosło prawda. ich to. Moim zdaniem całkowicie przerosło ich to zadanie, i, i, i przez to właśnie ludzie biegają bez sensu. Są słabo opłaceni ci satyści growi i modeli pani, są tylko dwie. No to i tak jakiś ten świat jest taki. No, mówię wam, no ten porównanie statystów. Mam wrażenie, że wchodzę na plan filmowy, gdzie jest czterech gości szalonych, którzy są wyszkoleni i mają, wiedzą, co mają robić, co cudzysłowie wiedzą, bo też okazuje się, że nie do końca, i reszta po prostu wypełnia świat. Ja nie, nie widzę na przykład, żeby tam gdzieś ludzie żyli. No, nie wierzę, że tak boli ludzie żyją, kurde, że chodzą po ulicach, to jest powrotem i że o każdej porze dnia i nocy jeżdżą auta. No, bo to jest. To jest nie, to my sobie jeżdżą. podczas odrywania, pamiętam, powiedzieliśmy jedno, że granie w tą grę to jest tak jakby dranie czterema gościami, którzy są w totalnie innym świecie niż cała, niż cała reszta świata. Tak, tak, dokładnie. To... Że ty biegasz i wykonujesz te misje, tak jakby normalnie tych ludzi nie było. Poza tym właśnie, teraz te misje, no kurczę, ale robisz, mordujesz niestety tych kolejnych, czy znaczy no kartę, no mordujesz niestety, no dobrze, że tak mordujesz, bo to są źli ludzie, ale ja nie czuję, że jestem, jestem częścią jakiegoś większego planu. Ja mam wrażenie, że mam do odhaczenia checklistę. Ubić tego, tego, tego, tego i to odblokuje mi. To też jest super. Te kłódki to po prostu też wybijają i odblokuje mi to kolejnego tego, tego, tego. Ubiję i w końcu będzie uber, boss, koniec gry. Będzie endgame. A to jest tak, moim zdaniem, spalony, nisty pomysł na, na panewce totalnie, jeżeli chodzi o to, jaki potencjał miałaby taka gra. Naprawdę. Tylko to byłby pożerać czasu oczywiście totalny, nie? Tak, mm -hmm. widzę, że. Ale dobrze, Hubert eee, powiedział. Hubert, teraz ty dość powiedział. Ja Zresztą zgadałem. właśnie ja mogę wejść tak do Division. Tam jak mówię, że. No w sumie tak. to pożera czasu. Nie, i to jest Jeżeli gra, pożera czas i kochasz ją, no to wszystko jest w porządku, no nie, ale to. No czy wiesz, ludzie. Dobra, to jest jakby inny temat, bo jak się to o tym pogadać. To ludzie grają cały czas w armę, to... na przykład dwa, trzy. Gdzie Dokładnie. godzinami ustawiają misję. A tutaj jeszcze z takich fajnych rzeczy przypomniało mi się, przed konwój, no nie? Wydawałoby się, że masz sobie zasadzkę na konwój. Widziałeś, Hubert, taką misję, może nie widziałeś. Pamiętam, przedniej. jak podlecieliśmy Pamięta. samolotem i po prostu ten, ten ostrzelaliśmy konwój i to było No wszystko. właśnie, a jak, no a to jak się uwaga. powinno, i teraz ja spróbuję to powiedzieć, i tak rozmawiałam z kolegą z pracy. Jak to powinno wyglądać? Powinno wyglądać tak, że dostajesz dane wiadowcze, że konwój, no konwoje jeżdżą z punktu A do B. Dobra, no to tutaj co się dzieje, jedziemy za konwojem, konwój od razu wie, że my jesteśmy źli, że my go nie lubimy, natychmiast zaczyna strzelać jego ochrona, okazało się ponadto, że konwój jeździ w kółko, że jeździ w kółko, żeby gracz tak miał szansę go zatrzymać, a opróbować, na początku nie masz odblokowanego sprzętu y, typu ładunki wybuchowe czy miny, okazało się, że takie rzeczy są, kolega mi powiedział, jak on tam zmasterował tę betę, to y, takie rzeczy wyszły. Na przykład dla mnie to jest sztuczne, tak, że mam misję typu zatrzymać y, konwój i y, okazuje się, że y, na przykład miny, które wydawałoby się logicznie służą do zatrzymywania tego typu y, przemieszczających jednostek, masz, musisz, musisz przejść ileś tam pobocznych czynności tylko po to, żeby to odblokować. No czy, czy, czy kurczę facet na placu boju musi robić misję poboczne, żeby dowództwo mu pozwoliło użyć y, y, min? No, to jest takie wszystko, wiecie, no, gamizmy czyste, tak? Czy odblokuj. I to, to jest przykład, tak? Że misje, które mogą być rewelacyjne, są dziwnie zrobione, tak? I na hamat trzeba. Najlepiej właśnie wlecieć samolotem, wyskoczyć w ostatniej chwili i staranować y, y, opancerzony pojazd samolotem. No. Nie wierzę, że Później ktoś to, tak. to robi w praktyce... Może w filmie sensacyjnym i to są takie no, ale rzeczy. Ale tak to się najlepiej tu sprawdza, nie? Ostatecznie. Ja wam powiem tak, bo gra... tak wszyscy narzekają na to Call of Duty. Ja w części nie grałem tych nowożytnych, przyznaję. Jest to tam u mnie do zrobienia, bo wszyscy mówią Activision w ogóle co roku, to kolejna FIFA, ciągle robią. Ale ja wam powiem, że jak grałem bodajże w Modern Warfare 2, ta historia mnie trzymała po prostu w szachu, tak? Ja byłem zasany. Grałem, kurczę, i pamiętam, że skończyłem grę za jednym posiedzeniem, czy dwoma bo musiałem w końcu przerwać z, czy, z przyczyn innych. Ale nie wierzę, że w Dwierzyn tak może być. Absolutnie, nie wierzę w... To. Nie, w ładne, przepraszam. W Dwierzyn to dużo spędziliśmy godzin. No, ale ty tak, porównujesz całkowicie dwie inne gry. No, Kalowdyz no, no tak. tak, ale może właśnie o to chodzi. Przecież ty, Kuba, też mówiłeś, że jesteś zmęczony. Jestem, że tak. Powiedziałem, że jest to, że zmęczony tak. sandboxami. A to jest y, kolejny sandbox, tylko w skórkach militarnych. No ale nie, wiesz, no nie. widzisz, no to jest czteroosobowy sandbox, tak? To jest też trochę inna sprawa. Oczywiście, no tak, tak, to jest, poza tym ma być PvP. Być może ta gra zyska, kiedy będą y, pojedynki PvP między drużynami, bo pamiętamy taki filmik tam z, z pierwszej prezentacji, że była taka mapa jak Dekru i tam te ekipy się po tym wielkim świecie poruszały. Tak, było coś takiego. No. Tylko coś, to znowu coś... wyjdzie, co wyjdzie? Wyjdzie deathmatch, tak? Militarny, no. I znowu... No coś y co, co, coś żeby... w stylu Battlefielda i innych takich, czy tam o, nawet dark zone'owy, takie te Potyczki wyjdą, no i no, ten no, tylko, tylko widzisz, tylko jak uzasadnisz, że e, agenci, e, że jest N grup agentów. Że się biją pomiędzy sobą. Dlaczego no. oni no, to robią? Nie Nie uzasadnisz. No, no po, po prostu, no. takie no gra. No i właśnie to, to, o to to chodzi, że ta drama ma masę takich Ja rozumiem, że to jest dra, ale jednak pewne rzeczy powinny być uzasadnione w jakiś miarę Moje logiczny zaje, sposób. I tyle pracy, że mogłoby to być, tylko może by się nie sprzedawało być może. Zobaczymy jaka będzie sprzedaż, tak? Na razie jak tak patrzymy po znajomych naszych to tak nie za bardzo są, są za, zaangażowani w to. Ja na pewno kupię, jak będzie obniżka ceny, bo wydaje mi się, że ta praca, którą włożyli w tą grę, tą Jest pracę warto wynagrodzić w jakiś sposób. No bo to ja wiem, że Jubi i tak dalej mają góry pieniędzy, ale kurczę, niech, niech dostaną jakiś pieniądze bo będą mieli środki na kolejne gry, tak? Przede wszystkim, no nie? I może The Division może... 2, czy inne no ja nie, nie wiem, czy oni Hoover, zasługują. Dobra. Ja, ja, ja się, Piotr, ja się hu, nagadałem, Hubert. Ty powiedz, dlaczego nie, nie, nie pograłeś z nami znaczy, w no, no, ciekaw Dwa powody. No, po pierwsze, byłem na wyjeździe do soboty, wróciłem wieczorem, e, a wy z tego, co widziałem, no, graliście właśnie w sobotę i piątek, e, a po drugie, strasznie mnie zniechęciliście swoją postawą, szczególnie, e, szczególnie Piotrek. W sensie, no, no było trochę tak. Chciałabym sobie no pograć było. tak jak z Dominikiem, nie? W, w, tak jak powinno się grać. Tak samo jak ty, Dominik mówiłeś na samym początku, że ludzie się świetnie bawili, tylko trzeba po prostu umieć tak. umieć sobie zaaranżować trzeba, ten czas. Um, tak, w tej trzeba, grze. trzeba nastawić się właściwie i być może wtedy, znaczy, no być może, jeżeli są grupy, nawet tam potem napisałem, że o, szkoda, że do was nie dołączyłem, no bo nie mogłem, nie udało mi się całej ekipy skompletować, żeby zagrać wspólnie w czwórkę. Ale oczywiście mieli komplet, standardowo no nie, <ścoughs> standardowo mieli komplet, hmm. Fajnie, ale to wiesz, też dowodzi i to trochę, tak, że... trochę mnie tak podniosło na duchu, bo powiem szczerze, że byłem trochę przygnieciony tym i by, były momenty, że tak patrzyłem na ten ekran i tak mówię, kurczę, no to nie jest to, ale trochę tak to może być chaotycznie z jednej strony, z jednej strony trochę narzekam, z drugiej strony yy, chcę dać szansę jednak. No trzeba Tylko, na, na pewno na że... tę grę popatrzeć z trochę innej strony. W sensie, nie w grę, w której oni ci mówią, co masz robić, tylko w grę, w której ty musisz się wczuć. Taki... Dokładnie. No... I się nie spieszyć. Tak. I po... no, ty no, ty no musisz to... się poczuć no, tym, to... tym duchem. No, dziękuję no, no. za takie gry. Mam A, Minecrafta. Hmm. No, no tak, ale tak, to, no. My, my, te, my tego tytułu, wiesz, hmm. po to nie skreślamy, jak będą... Yy, bo, no, wiecie, ja ja się ja ja ja po prostu ja bawię. To... No, gry są do zabawy. Do, to jak, będzie, jak będzie to za 99 zł, to ja to kupię jak najbardziej, jak to będzie takie tanie, yy, bo w innym przypadku ta gra jest jakby dla mnie następnym wielkim open worldem, w którym to jest po prostu gra do zabawy, a no to... za tą cenę, która jest, to w ogóle zapomnijcie. No. Dobra, no. Znaczy, no wiesz, tak, być no no może Piotr ma jakieś inne, inne premiery na oku, tak, no bo każdy ma tam inną li listę tych gier, ja... Nie mam masę innych rzeczy niż wy na pewno. No tak, tak, także też trzeba o pamiętać, że zdanie każdego z nas no, nie jest wyznacznikiem ogółu, no nie, tak naprawdę. O nie jest. Poza tym, bardzo mnie to tak jak powiedziałem, podniosło na duchu to, że ktoś był w stanie grać setting i wczuł się. No i, bo i umiał moi, się bawić bo w się udziela tej grze, życie. No, bo włączenie z tą grę trzeba się umieć bawić, no. Tak, Trzeba ja się lepiej bawię w The Division, gdzie się czuję agentem Tam No się i okay. w tego agenta. I, w, I w porządku, widzisz po prostu Najwyraźniej na te realia I to, że bo w, Wiesz dlaczego w D The Division lepisz. Czujesz się agentem? Bo musisz się tak. czuć agentem Bo gra ci to, to mówi gra ci to, to. to nakazuje, żebyś Będąc był agentem Będąc, w Dishonored, też czuję się zabójcą Bo, tak, bo, bo, bo musisz zabijać no, A widzisz, a w Wildlands jest tak, że Ty nie musisz być tym duchem a ty możesz się wczuć w niego. To dlaczego to się nazywa Ghost Recon? No, dum, dum, dum. No, no to akurat, I to jest ale właśnie problem, widzisz, Właśnie, właśnie powiedziałeś, że problemem jest nazwa gry. No, Kaman. No, no, bo jest. A, to jest a, jeden z problemów tej gry. Ale dużo, dużo gier. A, czekaj, dobra, to, to już powiem szybką kontrę. Tom Clancy The Division. Co ma wspólnego, kurczę, Division z Tom Clancy? Też ma nie e, Trochę wspólnego. ma. Co na trochę ma. Były Co książki na o Division. Z cała... To uwaga cała historia wirusa i tak dalej, całe te, to, w jaki sposób on się rozprzestrzenił i tak dalej. Poczytajcie sobie wszystkie książki tom, Toma Clancy'ego. Zobaczycie, że to jest bardzo podobne. To się bardzo fajnie wpasowuje w to w tą część. Ja też początkowo myślałem, jaki to ma w ogóle związek z tą Clancy'em, a to jednak ma sens. Tutaj nie bardzo. Znaczy tutaj <grym> kiedyś będziemy o tym jeszcze rozmawiać, bo widzę, że to dużo emocji wzbudza. To się właśnie <grym> mi cieszy, że, że całe to GOS Rekon właśnie nas tak bardzo podzieliło, tak? bo dzięki temu mamy ciekawe opinie, ale fakt faktem w dywizji też nie ma specjalnie prowadzenia takiego. Najwyraźniej widzicie, w dywizji mi to nie przeszkadza, hmm. że wybiera się misję z mapy i się wykonuje, a jakoś ład, w troszeczkę Bajlazów, mi to przeszkadza W trzeba, trzeba się wczuć sam, samemu z siebie. Nie? Tak, albo po prostu większy wysiłek trzeba włożyć w to, żeby poczuć się, żeby dobrze się wcielić w swoją rolę, tak? Po prostu. Dokładnie. No niestety tutaj nawet Piotrku Piotr, Piotr rozmawiałem, że to może być super grą, kiedy się przymknie, rzeczy na, przymknie oko na pewne rzeczy. a Piotrk na to, że ale po co przymykać? No właśnie po to, żeby się wczuć, tak chciałem powiedzieć, po to, no żeby to po poczuć... drać w gry. co ja mam przymykać oko na to, że jest beznadziejnie wykonana realistyka broni i tak dalej, na inne rzeczy. Tak, na połowę rzeczy, która jest w samej drze mechaniki, ja mam przymykać no oko. No to zagraj sobie w armę no, to... albo symulator. No. no. Ty symulator, wiesz. No fajnie, tylko, że ja chciałem, żeby mi Ubisoft dał grę, która, która jest tak promowana, jak właśnie taktyczny shooter, a później się okazuje, że ja muszę przemytać oto. Ale wiesz, że dla ciebie są tylko dwie gry, albo Forza, albo Arma, bo wreszcie gier musisz przymykać oko na niektóre aspekty. No to jest Ale nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. W tej grze jest za dużo rzeczy do przemytania oka. Po prostu za dużo i... Mówię od początku, Bo... ta gra jest za duża, za mocno zmiksowana. No, ty, Koniec wprost. No, ja Problem, że nie chcę słyszeć na chwilę. Pro, obecną. Problemem jest, tej gry jest to, że właśnie jak powiedziałeś, jest dla wszystkich i, i ty się nie możesz wczuć w, w, w rolę, w której możesz być. Jak coś jest, Bo... Ja to mówią, jak coś jest do wszystkiego lub dla wszystkich, to jest do niczego. Ale wi lub widzisz, dla tutaj nikogo. jest stawianych tyle rzeczy, że ty możesz sobie wybrać, które rzeczy chcesz akceptować. Aktory, Dobrze, to Hubert, poczekamy na, sprzedaż, okay? poczekamy na Ale, sprzedaż. Okej? Poczekamy na sprzedaż. Ale co mnie chodzi sprzedaż? No to jest moja opinia na, na temat gry. No to i fajnie, tylko zobaczysz, ostatecznie ta gra, jak się nie sprzeda, to zobaczysz, o co chodzi dokładnie, dlaczego ona się nie sprzedała. Bo jak mówisz, że ona jest ta super, to się powinna przecież sprzedać. Nie, nie mówię, że jest super. Mówię, że jest... Ma potencjał. <śmiech> to jest no. dla wszystkich, nie? Więc każdy powinien chcieć ją kupić. Według producentów. <śmiech> No, no, ale właśnie o to chodzi. Mm. Ale to też, wiesz, pamiętajmy Widzisz, o tym, że też tam jest... czas graczy i pieniądze wszystko się dzieli przez te wszystkie premiery, które pojawią się w, w marcu na przykład, a tego trochę jest. Wiesz, mo może, wie w może większość Masz... osób, Piotrek, zareaguje tak jak ty. Czyli nie będzie umiało sobie wybrać tych elementów, które będzie chciał akceptować i zobaczy to wszystko. No, może tak być. Znaczy, ja też jestem ciekaw. Ja tego tytułu nie skreślam, jeszcze liczę na to, że y, trochę spełni moje oczekiwania. Być może też będzie się zmieniać, bo jednak to jest gra dopiero, która... To jest no, znaczy nowa marka właściwie, tak więc... Ona dopiero wyjdzie. Trzeba jej dać czas. Ja coś czuję, że m, będzie potrzebowała minimum wzroku, żeby nawrzucali update'ów, żeby to stała tak, Być feedback. może, wiecie co, mo może skala jest tak wielka, oni robili przecież parę dobrych lat. Na, dokładnie nas nie powiem ile, ale myślę, że jak powiem trzy lata, to nie skłamie albo więcej lekko licząc no, i spokojnie. mapa jest przeogromna i świat jest jeżeli chodzi o tą architekturę świata jest ogromny i, no i też podejrzewam, że też budowanie tego jakimś sensownym życiem to też jest wyzwanie i być może to, co widzimy, to jest jeszcze nieskończony do końca produkt. Zresztą to była beta. Oczywiście. Prawdopodobnie nic się w pełnej wersji nie zmieni. No ale to open, ale wiesz, tak. do open beta pomiędzy goldem to jest różnica dwóch buildów często, a nawet Myślę, nie. Tak, tak. także to raczej to, co widzieliśmy, to jest to, co będzie wydane. To jest dodane. wersja ostateczna i prawdopodobnie ja, tak. Ja powiem tak. Ja powiem tak, żeby tak już, już podsumować przecież do kolejnych rzeczy. Mamy możliwość zakupu tej gry na premierę przez to, że mamy trochę środków tam w tajemniczym sklepie i mogą się szarpnąć i, i dać jej szansę, bo to jest coś, co wypełnia dla mnie lukę w takich strzelaninach z otoczką tak militarną jednak, bo nie ma, nie ma tak dużo tych gąbczastych przeciwników i strzelanie jest przyjemne, jest dużo rzeczy, które się podobają oczywiście im dłużej gram, tym widzę więcej problemów To co Piotrek powiedział, że Przeciwnicy prawdopodobnie widzą przez ściany, że ta noktowizja jest dziwnie zrobiona, że ja samochodami się dziwnie jeździ i takie rzeczy, ale widzę potencjał. Ja, to jest niestety temat rzeka, ja już teraz zacznę znowu gadać, więc rozważam wzięcie sobie, może nie na, idealnie na premierę, ale wcześniej niż Stanie do tych dziewięciu dziewięciu. Dominik, pomogę. ale nie masz po co, jak nikt w to nie będzie grał z nas. No kolega, kolega grał, ale nie, ale są inni ludzie z pożre, naszej grupki, którzy chcą w to grać. Chcą grać to nie jest końca. militarnie, w sensie przymykać tak. oko na niektóre rzeczy? Tak, tak, tak, tak. tak A, że, może nawet ja kupię. Na, no jest taka grupka która, i... ta grupka, która chce się bawić po prostu w tej grze, a nie, wiesz, akceptować po prostu akceptować jest wszystko. zainteresowana, tak, no, no bo, bo wiecie co to jest, z każdym tytułem tak może być, że jak zaczniemy szukać problemów to w każdym znajdziemy i w końcu się okaże, że w nic nie będziemy wtedy wpadniemy w tak zwane zgorzknienie growe i nie będziemy w nic grać i rzucimy gry w cholerę, bo przecież każda gra ma wady, no nie przecież, no nie da się ukryć, że Quantum Break też nie był idealny, nie a ja uznaję że nie ma od... walt Piotre, ty, joli, ty, też się ty, ty już ma. Proszę. Ja <gry> <gry> Co troluje, nie widzisz? <gry> no dobra, dobra, kończmy temat ładlanców. Tak, przekraczamy tak, wszelkie uh, granice przyzwoitości. Dokładnie. Uh, jedziemy emocje dalej. Są. Uh, tak, bo czas nam się powoli kończy, bo w końcu chcemy też i podradzić w The Division. <grym> A Dominik odrał sobie Itana Tertera tak, tak. I fajnie, bo Hubert też grał. Ech, grałem ja na postaram... premierę dwa lata temu, więc dużo ode mnie nie wyciągniesz. Nic nie pamiętam, nic nie powiem. Nie, nie, nie, <grym> nie nie, ale na pewno w pa pamiętasz. Tak, żeby szybciutko, skoro tak się roz roz roz roz roz rozmydliłem na temat y ładlanców, to spróbuję jak dziki szybciej. Tak. <grym> paździerz, jeżeli ktoś szuka hasztaga, tak. Albo be bekowe pola. Ostatnio tak bym pomyślał. O, bekowe że... pola, tak. Bo naprawdę momentami to już przypominało cyrk, jak wszyscy zaczęli się wszystkiego śmiać i absurdy. Ale okej chciałem mówić o Itanie Carterze, dokładnie zagnięcie Itana Kartera, bo geneza tej... Bo dlaczego w ogóle w tą grę... Bo wiecie co, jest cały ten problem, że każdy nas ma tą grupkę gierek i tak jak Hubert miał tą, ten Shadow of Mordor i nie zagrał i tak samo ja miałem z tym, że mam kilka halo, gier... Halo, halo, mam Red Dead Redemption i zagrałem, widzisz. Okej, okay, ale nie, a dopiero to zdradziłeś na podcaście. Nie wiedziałem, że grasz w Red Dead Redemption, a wiemy, że to jest super gra. Jakoś dziwnym trafem usiadłem do Itana, a dlatego, że on był w tej usłudze GeForce Now, czyli znowu kręcimy się wokół tych usług sieciowych. Miałem jeszcze wypożyczone te, tego tableta Shield. I tak jakoś zacząłem tego Itana na zasadzie, a wiecie co, różne gry po sprawdzą, zobaczę jak to działa. Nad Wam pokazywałem na żywo jak to wygląda i, i ten streaming całkiem źle działa. Nawet na LTE dało się od biedy grać, z trudem, ale, ale dało się. I teraz tak. Włączyłem ją sobie tak na... A, posprawdzam sobie. No i powiem wam, wsiąknąłem po prostu. Tak zapragnąłem skończyć tą grę. Zachwyciła mnie tyłoma elementami, bo no nie da się przeglądać internetu, nie wiedząc o taniej karterze. Do tej pory, jak się śledzi profil choćby Chmielarza tak naprawdę, który tam... No, to jest twórca brał... główny. Ja wiem, ja wiem, wiem, wiem, że nawet jakieś tweety, że ktoś znalazł okładkę na przykład y, Secret Service, a tam akurat był recenzowany, w tym mówię o tym zreaktywowanym oczywiście, słynnym pierwszym numerze. I stwierdziłem, dobra, to jest ten moment, kiedy ja w końcu siadam do takiej gry, która obrosła taką małą legendą, czas to zobaczyć. Y, I powiem wam, że absolutnie jestem zachwycony. Udało mi się dokładnie skończyć wczoraj, z dużym trudem, teraz powiem dlaczego. Y, I naprawdę chciałbym, żeby Nowa Syberia była tak, miała taką prezentację jak ITAN, czyli żeby ten, te wizualia, które tam, tam możemy widzieć, były takiej jakości. Pewnie się mylę, pewnie tak nie będzie, ale no, jeżeli chodzi o ten aspekt wizualiów, czyli silnika gry, właściwie to jest na anilu zrobione, ale realizmu tych lokacji, chyba doskonale pamiętasz, jak one były świetnie wymodelowane. Oj, są idealne, naprawdę dla mnie dla mnie moje postrzeganie oprawy graficznej to jest już fotorealizm praktycznie oczywiście trzeba tam podkręcić ustawienia tak no, to nie to może być trzeba też podkreślić minimum. że to jest symulator chodzenia więc tak jest no, właśnie żadnych to... dymów żadnych postefektów to jest no to jest Bardzo mało obraz. jest bardzo mało jest, właśnie to też powoduje, że to troszeczkę mam wrażenie, że tak jakby byśmy z boku obserwowali to wszystko, ciężko się wczuć w tą postać, którą tam, bo interakcja z otoczeniem jest niewielka, ale jeżeli tak się patrzy z boku, no to ja się nieustannie zachwycałem. Zdarzało mi się, że stawałem gdzieś tam w pewnym miejscu i podziwiałem widnokrąg i, i, i tak pomyślałem, kurczę, jak oni to rewelacyjnie zrobili. Oczywiście jest to kosztem, tak jak powiedziałeś, tych uproszczeń, tak? Bo w zasadzie y, jakiejś implementacji fizyki w grze praktycznie nie ma. Tam są jakieś drobne momenty, kiedy mamy zagadki oparte o pewne poruszanie przedmiotami, tak? Czy, czy, czy no głównie tak naprawdę chodzimy, przemieszczamy się? Y, I tu mogę powiedzieć anegdotę, że dosyć późno odkryłem, jak się biega. I powiem szczerze, tak sobie myślę, kurde, jak ja mam całą grę tak się snuć. To <grym>, nie ma sensu. nie wiedziałeś, ty, że się biega? Nie wiedziałem. Nie, bo ja pomyślałem, że to jest tak specjalnie, że to ma być tak wolno, ale to było tak, mówię ja wiem ja jak ja to skończę? Przecież to miesiąc mi zajmie, zanim ja te dojdę w odpowiednie miejsca. A potem się okazało, że te lokacje były dosyć rozległe. Ja początkowo sądziłem, że to są takie zamknięte, małe, a to nie dosyć, że okazało się otwarte, bo żadnych nie ma loadingów pomiędzy, to jeszcze e, naprawdę duży teren, zaskakująco duży. Tak, I tak, miał jest tak, w ogóle jakaś kopalnia tam potem. Tak jest, oczywiście. Jest tam jest, spore podziemia. Ale wiesz co, jest... z drugiej strony szukając, tam będąc już przy końcu, szukając co dalej, bo zaciałem się w paru to miejscach. mi się to opierliwe. E... Tak. Mógłbym, mogłem przejść cały teren i to nie było jakieś takie duże. W sensie bez problemu zapamiętałem całą strukturę terenu i wiesz, to, to się wydawało takie duże może. Może tak, ale znaczy początkowo wydawało mi się bardzo zamknięte, że myślę, a w sumie to tych lokacji no tam, jest pewnie trzy na krzyż. Przechodzisz na ten mostek, idziesz tam dalej i jest, jest ścieżka w dół i, i to jest wszystko z tego, co pamiętam. Nie, więcej było, więcej było. Jest dużo bardziej rozległe, a potem jeszcze się odkrywa kolejną płacę terenu, tylko, że mm, ja zauważyłem taką rzecz, że tam się chodzi i nie do końca Możesz, czy możesz spędzić godziny chodząc, nic nie uzyskując po prostu, bo są miejsca, gdzie po prostu idziesz, mało tego, znalazłem przedmiot, który do niczego nie służył, do tej pory nie wiem do czego był i, i nie, nie wykorzystałem go w grze, możesz po prostu sam chodzić w miejsca, których nic nie ma, czyli po prostu tylko jest pewna... Y no, co jest? Pewnie jakaś flora, tak, gdzie możesz sobie e, no, podziwiać roślinność, tak naprawdę, tak? Bo nie ma ani żadnych zwierząt. Mhm. No. No, to jest, ta, ta grafika też jest zrobiona jakimś kosztem, nie? Tak, tak, tak. tak. Przypomnijmy jeżeli... też, że to nie jest gra AAA. To jest mały symulator chodzenia od małego studia z Polski. To też jest inna sprawa. Tak. Z ambicjami oczywiście zrobiony, włożyli w to masę pracy, bo wykorzystali tą technikę fotogrametii z tego co wiem przecież i, i dlatego, tak, dlatego na przykład nie wiem czy zauważyliście, czy, czy chyba ty zauważyłeś, że w lokacji z kościołem to jest w ogóle e, świątynia Wang sprawdziłem to no tak, tak. tam są przeniesione prawdziwe obiekty tak i to jest zrobione absolutnie obłędnie, także o tej, o tej jakości wizualiów nawet można długo mówić, w ogóle nie, nie wiem czy wiesz ale ten most, ten, ten taki zniszczony, były zdjęcia w sieci jak oni robili ten most bo on gdzieś leży nie wiem, w Polsce już nie pamiętam gdzie dokładnie Aha, Ale sobie okay. leży i, i można normalnie tam przyjechać na tą miejscówkę. Tam jest bardzo dużo rzeczy po prostu z tej miejscówki wzięte do na Cartera. Można sobie pozwiedzać naprawdę jak, mm -hmm. jak to wygląda. No. A z drugiej strony była afera, bo Chmielasz chyba albo ktoś powiedział, że akcja tej gry dzieje się w USA. Albo w ogóle tam jest gdzieś informacja, że akcja tej gry dzieje się w USA. Znaczy, no, w fabule jest to nakreślone, ale no, to no no. powiedziane wszystko. Red Creek Valley, no nie? Tak, to się tak, nazywa tak. To, to miejsce? No i tak, wiesz, słabo. Wszystkie miejscówki z Polski, a, a, a gra się dzieje w Ameryce. No, no tak, ale to, wiesz, też no, musieli mieć jakieś ograniczenia, tak? Także jeżeli chodzi o wizualia, no to zachwycają. I nawet y, później niestety musiałem oddać, oddać ten tablet w końcu. Więc automatycznie straciłem dostęp do gry, to w ogóle tak byłem zdesperowany, żeby ją zakończyć, że y, odpaliłem ją na pececie mojej żony, na laptopie, takim słabym dosyć. Ona chodziła po prostu tragicznie. To, to co Właśnie dobrałeś na się leadzie. do mojego konta, czy... Tak, dobrałem się. Właśnie chciałem ci podziękować, bo właściwie nie powiedziałem w początku, że tą grę uzyskałem dzięki użyczeniu biblioteki Huberta. No to, tutaj, a, Huber, dzięki. Jak, jak się tam dobrałeś? Nie, nie, nie, bo... No. No, te, no te... Nie, udało no się jak? po prostu standard... no. no przez family share po prostu no, no, no dobra, ale przecież musiałeś się tam do mnie zalogować, nie? No i z, u, udało się Bez kodu? No wpisałem go, wszystko zadziałało i poszło Może próbowałem wiele razy, także potem to jeszcze możemy poza a, ociekiem wyjaśnić a, okay. Brute force No moment, <laughs> nie, bo ja tam nie, nie mam wierzytelnienie dwuetapowe, a ten haker to zhakował chyba nie, po prostu przyszedł kot, ja go wpisałem, przecież mi Przez... przekazałeś go. A, ten kot, ale to przecież on Ta. był chwilowy, on tam 10 sekund był. Nie, on działał bardzo długo, także na wyraźnie ten mechanizm nie jest idealny. No nie, no, no dobra. Ale, ale nie, nie, jak najbardziej dzięki, że mi udostępniłeś, bo właśnie jaka jest, jest geneza, bo... się zdziwiłem, bo ten, bo mieliśmy to potem ustalić, nie ustaliliśmy tego, nie? To myślałem, że Nie, skąsimy. bo to więc ja już się, wiesz, ja byłem wciągnięty w historię, no nie? Ja A, już okay. nawet nie chciałem, od już technikalia jakby miałem pokonane, więc... czy znaczy, tak, z to to nie do końca było tak różowo, bo... Niestety miałem okazję grać na PC-cie, yy, Niestety dosyć słabym, i trójce tam z jakimś rodeonem podstawowym. I naprawdę wyszło jaka ta gra jest wymagająca, że te wszystkie mity w internecie, że ta gra nie jest wymagająca, to są wyssane z palca, bo jest wymagająca dla sprzętu. I naprawdę powiem Wam, że byłem tak już, za, tak chciałem zakończyć tą historię, że grałem nie wiem w 15 klatkach na sekundę, 12, nie wiem, nawet nie sprawdziłem. Ale absolutna katastrofa wydajnościowa i ja na tym klatkującym kartacie ukończyłem oj, historię. tam, miałeś filmowy, filmowy klat, Ale to, to było poniżej. Ale też przypomniałem sobie czasy, jak się grało na za słabym PC w gry i ja właśnie przyznaję, że uciekłem od pecedów właśnie przez to. Przez słabo działające tytuły na pecedach, kiedy kolejna gra wychodziła i się okazywało, że że znowu y, mam, mam pokaz slajdów i tutaj nie doznałem tego. Nie zmienia to faktu, że no, mimo tego wyjącego komputera, mimo że ten klatkaż był tragiczny i jeszcze musiałem tam, nie mog jak na przykład powiem wam tak, jak zdjęłem detale, to w ogóle ta gra wyglądała tak paskudnie, że nie byłem w stanie na to patrzeć. Także to jest też tytuł, którego nie można obniżać szczegółowości, bo wychodzą plamy, które nic nie znaczą. Nie stanie nic znaleźć, bo masz jedne wielkie plamy przed sobą teksty są źle wyskalowane no ja uważam, że w tej grze nie powinno być mniej, mniejsza niż Full HD nie niż y, 720p dostępna, po prostu, bo wiecie, to na pc można ustawić nawet 120x240, tylko po co no nie, tak naprawdę, żeby zobaczyć y, y, plamę rozmazane na ekranie ale mimo przeciwieństw losu, udało mi się ukończyć wczoraj, był taki moment, że utknąłem, ja w tą grę grałem z 7 godzin, 7-8 przez to, że miałem problemy ze znalezieniem rzeczy po prostu. Jednak ten teren je, okazał się ty rozległy, brak środka lokomocji, mimo że biegałem z miejsca na miejsce. I tak zajęło mi to mnóstwo czasu, bo w tej grze w ogóle ni niczego, y ta gra niczego nie pokazuje. Ona niczego nie praktycznie nie prowadzi, y nie ma żadnych znaczników, nie ma żadnych, y żadnej mapy y tak naprawdę, na którą możesz zerknąć. Jeżeli sam nie rysujesz, to nie masz. Nie ma no właściwie nic. To jest takie bardzo organiczne doświadczenie, czyli mamy widzimy pewną, pewien świat i sobie idziemy. Nie, nie, nie możemy nic innego zrobić, tak? Nie możemy nawet podskoczyć. Nie żadnej interakcji. W sensie jest tam jakaś interakcja z, z tym z umysłem detektywa, ale tak, nic jest, bardziej jest. jest nie wiem, czy, czy możemy tutaj spoilować, no nie? czy nie możemy? To już jest starszy tytuł, tak naprawdę. A nie chciałbym, to znaczy, wiesz, na jakieś takie ogólnie można mechaniki. No jest to mechaniki. Tak, Bo, bo ja, na przykład mi długo zajęło, bo tak, ja postarałem się, żeby nie zaglądać do żadnych źródeł internetowych, żadnych, żadnych, czyli wiedziałem tylko tyle, że jest taka gra i że jest walking simulatorem, nic więcej. I e, że jest piękna. Przysłowiowym no, szukaniem przy, przyrodzenia w śmietniku. Ale właśnie, powiem Wam szczerze, z jakiej gry to pochodzi? E, to pochodzi z jednego z forum. <grym> a ja wie, a wie, że, wiecie co, że ten internet. Ciekawe, że coś chcę powiedzieć. Ja y, byłem przekonany przez to, że tak wiralowo to po internecie chodziło, że w tej grze na końcu to jest. Wiecie co? Po prostu co internet jest tak kłamliwym medium, że ja autentycznie. Przez to, że ja jakby tylko tą grą się interesowałem na zasadzie, no że, znaczy interesowałem się, słyszałem o niej, tak, że gdzieś tam powstała taka gra i że wzbudza dużo emocji, że, że jest czymś nowym i że jest ciekawą techniką zrobiona i że pięknie wygląda, że ja byłem przekonany, ja powiem wam z ręką na sercu. Ja tak sobie myślę, no ja tu przechodzę taką historię i na końcu będzie taki moment... <laughs> No, ale na wszyscy, ceście... mówi... wszyscy mówią, że to jest przysłowiowe szukanie, no. Tak, ale nie, nie, Potem wiesz co? Jak już ta informacja w internecie krąży, to z reguły słowo przysłowiowe ginie. I nie ma już tego. I być może to, co do mnie dotarło, <laughs> bo to dotarło. Ja tego nie szukałem, tak? Po prostu wiecie, jak to jest. Że przeglądasz taki, jakiś portal i wpada informacja. I na Twitterze ludzie piszą, i wiesz. I jest to powielane, staje się jakąś prawdą objawioną. Ja bym przekonany, że to jest. Na szczęście, to mogę słuchać zapewnić, nie ma takich rzeczy. I, i naprawdę ja w to uwierzyłem uwierzyłem w kłamstwo internetu to, jest to nie jest kłamstwo internetu to jest przysłowie no, no ale co ma to wspólnego z tą grą no chodzisz i, i szukasz chodzisz i szukasz rzeczy no no ale to no. jest, no to jest, ale to wiecie co wiecie co teraz opisaliście grę przygodową przecież no wiem, no ale tak, to, to jest, to jest, to przygodowy jest to nie ale czekaj, no to gara, jest opinia typowego internauty na temat tej gry no. Janusza Dokładnie. internetu tak zdanego, o, to, to się, tak? się stało tak, viralem, bo to jest tak. głupie i, i śmieszne z... powiem wam szczerze, że sam internet mnie przeraża, ale na szczęście to mi nie powstrzymało przed ukończeniem tego tytułu Były, może niektórzy słuchacze Absolut. nie wiedzą o co nam chodzi teraz no, no wiedzą, to chodzi, myślę, o, że chodzi ktoś, o ten No szukanie czegoś w śmietniku No, nieważne już czego. no męskiego przełożenia <głos> Oczywiście, żeby <głos> tym ładnie powiedzieć No absurd, ale wiecie co To jest, to jest, to jest też przykład, jak można Jak można się prze, przejechać na, prawd, na prawdach internetowych, które Potem uznaje, że są jakoś prawdą Ja byłem przekonany, ja tego nigdy nie zweryfikowałem Nie znałem sobie <głos> trudu, żeby sprawdzić czy, czy, czy to jest prawda, czy nie Po prostu Uznałem, no spoko, jakoś to pewnie fabularnie jest uzasadnione. Wiecie co, no w grach gra typu postal, no wszystko było, wiecie, w grach już było wszystko, no nie? To jest ciężko jakiś tam stworzyć Nie wiem, czy grałeś w Destiny Parable. To jest gra mistrzostwo. To jest, no to jest Oparłem się bandowi, a dobra, bo popłynęliśmy w temat zupełnie, znaczy połączony tak. A, I ten tarter jest super, tak? Chcesz, chcesz na tym zakończyć? Nie, no, ja, że nie ja nie chcę się zako zako zakończyć. Jeszcze powiedzieć o ważnej mechanice. Piotrek Przez tutaj, to gra tak naprawdę. Czas. Ja czas. tutaj się skręciłem. Ja wiem, że ja to i Bo kontroluję. Nie, bo Piotrek chce do A To tylko że czas też kontroluje. Oj, dobra, Piotrek. Daj, daj mi się rozpłynąć. Wiesz, jak ja, wiesz ile ja... To e, ja idę stąd i idę grać w Division. Tylko po cichu. Postaram się w 5 minut skończyć, albo nadkrócej. krócej. Jeżeli chodzi o mechaniki gry, to tak, chodzimy, możemy kłócnąć, tylko nie wiem po co. Można biegać, cenna informacja, bo naprawdę, gdy miał bez biegania, to zeszło mi pół życia na to. I pewnie mi się frustrował, bo, bo był taki moment, że utknąłem i godzinę, naprawdę, godzinami szukałem punktu zaczepienia i w końcu na niego wpadłem, ale nie, nie, przypadkiem zupełnie. Bardzo fajnie zrealizowany ten motyw jest taki... Najważniejszy właściwie motyw, że odkrywamy, e, jakby, przeszłość morderstw. Tak? Czyli znajdujemy, jak e, na przykład, ciało, i to nie jest żaden ten wielki spoiler, bo to jest początek gry. No, i teraz e, możemy, znajdując odpowiednie przedmioty i je przewracając w określone miejsca, zaktywować, e, tak jakby, projekcję przeszłości. No i, na, i później dodatkowo jeszcze ustalić chronologię. I to jest super zabieg. Nie spotkałem się z tym jeszcze i to mi dało naprawdę ogromną frajdę odkrywanie szaleństwa tak tej rodziny karterów, która tam w fabule gry jest opisana. Jeżeli chodzi o samo, samo zakończenie, to absolutnie byłem zaskoczony, jak to zostało poprowadzone i tutaj wielkie, wielkie oklaski dla astronautów, że w ogóle zrobili taką fajną grę, że stworzyli naprawdę nietuzinkową w nietuzinkowy sposób powiedzieli tą historię, no bo to jest coś świeżego, tak? Ja, ja grając tą grę, czułem się jakby grał w przygotówkę, e, e, przygodówkę, gdzie nie trzeba łączyć bzdurnie przedmiotów typu kiełbasa z widłami i wychodzi coś, bo takie przedmiotki <grymka> też bywały <grymka> Były. i wychodzi, nie wiem, na przykład e, minutnik do, do zegarka albo jakaś inna rzecz, że totalnie z czapy, tak, łączenie. Wszystko było takie naturalne, organiczne. Ja, gdybym, tylko, tylko ta końcówka gry, niestety. Końcówka gry była dla mnie potwornie męcząca, bo grałem na samym komputerze, ale też to, że poświęciłem się i, i, i nawet teraz nie powiem, na czym grałem. Dobra, będzie w kolejnym odcinku, bo grałem na Steam kontrolerze, także też jest ciekawa rzecz. Moje pierwsze doświadczenie, że taki FPS przygodówkowy, walking simulator, grałem na padzie Steamowym, ale to już nie zdąży w tym odcinku, bo Piotrek mnie to udusi. Więc nawet Dłużę, nie, nie, już, już widzę te dłonie wywołające się z, z pop filtra i, mnie tu Piotrek, i... no spokojnie. No, nie nie wiesz, ile nie, trwa nie. nagranie? Come on. Nagranie są wspaniałe, Obert, To twoja wina i muszę to zrobić. Sorry, ale przedstawienie odcinka tak to wygląda. The, the, the, Specjalnie the dobra. chciałem to wczoraj i zgodziłem się, bo wiedziałem, że The Division wchodzi i Zachęc... wiedziałem, że... To... Ale to była siła wyższa, siła wyższa. Ja chciałem, słuchaczy, zachęcić do zobaczenia Itana Cartera. Powiem wam więcej. Byłem na tyle zdesperowany, żeby ukończyć, że prawie kupiłem ją na PSN-ie, żeby pożyczyć konsolę od kolegi, żeby ją zagrać. Ale powstrzymała mnie cena, bo tam okazało się, że jest, bodajże, 80 zł. I teraz, jeżeli widzę, że na pc jest za dwie dychy, albo mam od Huberta wypożyczone no to rozsądny człowiek nie kupuje za ten pieniądz, tylko po to, żeby dokończyć grę w dwie godziny, czy w godzinę, tak? Ale strasznie chciałbym w tą grę jeszcze raz zagrać na, na PS4 albo na mocnym pececie, rozkoszować się jeszcze raz powrotem do Red woli. i jeszcze w kolejnym odcinku będzie o Itanie, bo tu się nie wygadałem. Skończyłem Piotrek. No, Co no ja bym jeszcze powiedział na Chyba, przykład o polskim dubbingu, czy o czymś Tak. Właśnie wielka szkoda. Jeszcze jedna rzecz, że wielka szkoda, że ta gra nie wyszła na Maca, bo na, na Steamie, Steam na Maca jest, jest masę gier i wielka szkoda, że akurat ten nie wysta Ja dlatego tą grę się wstrzymałem, bo PC-ta już dawno nie mam takiego dla, do gier. To sobie postaw bootcamp z Windowsem. No można, no nie, ale to dalej będzie, nie będzie chodzić jak trzeba niestety. Chodzi o wydajność, um, wiesz? Firewatch Windows 10 w maka. No u mnie też. Była straszna bieda, niestety. To jest... Ja już przeżyłem wyjący komputer i nigdy więcej. Ale to masz dobrego IMATA, człowieku. O, i sprawdzę to. Więc na kolejny odcinek to zbadam. O, o, o. No, dobra. dobra, to tyle by było z giereczek. z tym kontroler <laughs> będzie jeszcze, bo to jest fajna rzecz. Kurczę. Miałem to w planie, ale za, za, dużo, za dużo o Division mówiliśmy. Żeby znaczy nie do, o wide -landsach. Tak, za tak, tak, dużo tak. było o tym. O drzew, która już była, no. Dobra, słuchajcie, to tyle o dziereczkach w przyszłym tygodniu będzie więcej, może Diana będzie w końcu, więc też będzie miała coś dla was. Będzie na tak, pewno ja więcej miał... popkultury, z której w tym tygodniu zrezygnowaliśmy. Ale zaraz, zaraz, zaraz, a kurczę, co się stało z tymi, z Oscarami? No, o, Przepasły. Oscary a... też są. A co ty, Piotrek, chcesz kończyć odcinek? Y nie, nie, nie. No. O stary, o, o ja stary, teraz chcą wejść. To teraz ja będę się O, o Mówimy o popkulturze, którą ma Hubert wyżej, ten jedną rzecz. E no. W sensie. no, Co? O Bojacku. Tak. Mówimy o Bojacku no no to, wiesz, No, wiesz, za tydzień też można mówić. To jest, to jest serial, no który to ma. To Dobra, ja uważam za tak, zapowiadanie, tak. że taki odcinek jest mega fajne, bo potem nie ma wyjścia. Tak, o Boczaku też No to, no dobra, no no to, to Ja jestem zachęcony o koniu z depresją. Ja to kupuję od razu instant. Kupuję tak, to jest Bardzo to, fajny to, fajny serial, to... to jest w ogóle tak bardzo nietypowy i racjonalny, i oryginalny serial, że to jest szok. Tak, tak, tak. Dobra, to słuchajcie, to tak jak już przed chwilą właśnie Dominik powiedział. Oskary. W ten weekend z niedzieli na poniedziałek u nas, a w Stanach oczywiście w niedzielę, była gala oskarowa i Hubert oglądał. Ja miałem ale trochę się rozłożyłem i dopiero z rana nadrobiłem wszystko, co było. W rezultacie siedziałem sam. No właśnie, widzicie. Ale... Powiem wam, że ta gala była bardzo specyficzna. Oglądając <laughs> ją, była tak naprawdę chyba jedną z lepszych gal w ciągu ostatnich pięciu lat. Bo tak przebiegając. co, podobała mi się bardzo gala prowadzona przez Nila Patryka Harrisa. Nie wiem, czy to tylko mój typ humoru, czy. O, tak, pamiętam ją. Ona nie była taka zła. Nie była taka zła, bo wszyscy mówili. Chociaż Jimmy'ego Kimela bardziej lubię i jakoś łatwiej było mi się tutaj przestawić na to. jeszcze jestem ciekaw, jaki zarod będzie, bo zarod ma być James Corden, jeżeli dobrze A, pamiętam. No, więc to nie, znaczy, ciekawa, na żarty nie narzekałem. było dużo żartów politycznych z Trumpa, ale to raczej oczywiste. Tak, nie no, takie... parę mnie się się znaczy, uśmiechnąłem jeden żart, który był dziwny mów... i chodzi mi to o turystę o matko, nie to... nie przypomnij mi tego to jest najgorszy żart w ogóle ludzie po... mówili, że przez 10 lat oglądali Oscary i nigdy nic takiego się nie przydarzyło tragicznego, nie? w sensie tak, tak nie? To, to z jednej niepotrzebne. strony było to urocze nie, to było i... niepotrzebne i... to był taki zapychacz dokładnie. i w ogóle nieśmieszne dokładnie tak Dokładnie tak. Nie wiem, chichrałem się jak głupi, jak powiedział o Moonlight i Happy Endzie, ale, ale ja mam dziwny typ humoru, więc... <laughs> Nie, tam było dużo różnych rzeczy. Tweety właśnie wysyłane do Trumpa, jakieś takie nie. rzeczy. Bardzo fajny był motyw, jak Jimmy Kimmel wyszedł i ładnie powiedział no to teraz wszyscy będziemy klaskać w dłonie dla Meryl Streep, która totalnie na to nie zasługuje. Mm. I to było tak fajne, bo to idealnie nadawało się do tego, jak tam Donald Trump wcześniej skomentował, jak to Meryl Strip nie jest w ogóle... Aktorką. Super też był ten motyw z czytaniem przez aktorów hejtu na ich temat. Tak, To było tak, świetne, tak, naprawdę. Tak, tak, tak, to też było fajne. No dobra, może dobra. wygrani. Tak, no największy tak, wygrani w gali to jest Lala La Land, który dostał 6 e, statuatek i 12 nominacji. Myślałem, że będzie trochę więcej, ale jestem bardzo ucieszony, że, że nie zgarnął wszystkiego, jak Mad Max w tamtym roku. Chociaż w tamtym roku Mad Maxem też byłem ucieszony. Więc... Yy, więc w sumie jestem yy, bardzo szczęśliwy, że tak, yy, tak się potoczyła gala. I jest tak. dobrze. Ja, ja, na... Jestem yy. bardzo szczęśliwy, że reżyser dostał za Land. Damien Chazelle po prostu jest geniuszem w wieku 30 paru lat. Kręcił i Whiplash'a, i La, La Land. Ja się boję, co będzie dalej, naprawdę. I jestem mega zadowolony, że tak. dostał Oscara. Tak, należy mu się. Mam nadzieję, że dalej, dalej dostanie, będzie lepiej się prezentował. To samo mi się wydaje z Emma Stone. Ona też jest dość młoda. Dopiero zaczyna trochę tą swoją karierę, nie jest dość długo w Hollywood. A, a zobacz, pokazała klasę i to może być taki stryczek, żeby pracowała dalej i lepiej i ona jeszcze nam pokaże tą klasę bycia taką fajną aktorką, mm. nie? A czekajcie, ja spróbuję tak się wtrącić, bo ja widziałem na La La Niestety jakoś tak się złożyło, że nie mogłem na odcinku powiedzieć. Nie wiem, pewnie jakoś było przekładane i coś nie wyszło. Ja wam powiem szczerze, że ja nie jestem jakiś mocno zachwycony tym filmem. Właśnie nie rozumiem do końca tych Oscarów. A, Oprócz muzyki. I, I dobra, hmm. tylko powiem jedną rzecz. Ja wiem, że tak trochę poboczne, ale dla mnie ten film zaczął być dobry, kiedy przestał być muzykalem. No to też jest taki... Nie, jest, to nie jest musical. Początek jest tak, bardzo, bardzo muzykalowy, i później, jeżeli ta musicalowość powoli się wycofuje, bo tak się dzieje, jak dobrze pamiętam, możecie mnie poprawić lub nie, to film zaczął mi się podobać. A na przykład mojej żonie za bardzo się podobał z uwagi na zakończenie. Także Wiesz wiecie co. Zakończenie mi się mega to jest... podobało zakończenie, bo ja uważam, że to jest happy end w ogóle. To też tak... Z innej beczki i mi się bardzo no, podobało. Możemy kiedyś to ja To jest raz nie zobaczę, bardzo nietypowe zakończenie, które, z, nietypowe. które pokazuje, że no, za marzeniami warto gonić, ale warto też się spojrzeć do tyłu, co się zostawia przy, przy gonić się za tymi marzeniami. No ładnie, to w sensie, chodzi o, w sensie chodzi też o podejmowanie kompromisów. W ogóle obejrzałem bardzo fajne wytłumaczenie kiedyś zakończenia. Które mówi o tym, co ciekawe, cały film jest opowiedziany nam, uwaga, uwaga, w pierwszej piosence. W Another mm. Day of Sun. Tak, czytacie tak. Tekst piosenki, jest cały film opisany od A do Z. I później jest po prostu wykonywane po kolei Dan, dana sekwencja. więc... Znaczy, uh -huh. Ja powiem ci, Piotrek, że dla mnie największą wartością i jest złotem tego filmu jest muzyka, po prostu ten motyw przewodni Chociaż Emma ganiusz. Stone i Ryan Gosling śpiewać nie umieją. E, wiesz, Ale co? wiesz co, Właśnie Ryan Gosling był dian, bardzo tak dobry w, w tym City of Stars. Nie, ja nie rozumiem, to, dlaczego bo... ludzie go krytykują. Bo City, ja, Stars, si jest City of Stars nie jest dobry, ma parę momentów pomimo, że jest to bardzo ładna piosenka, melodyczna i tak dalej, moje ucho jest w stanie wytryć ten fałsz. A pamiętajcie, że ja słyszę tylko na jednym ale, ale, ale dobry tekst. Tak. Ja, ja powiem wam szczerze, że tak, bo wiecie co, bo to jest tak jak z tym Wildlands. <laughs> Sorry Piotrek, ale to jedno słowo, że wszyscy mówią, że do bani to w końcu zaczyna w to wierzyć. Wiesz, indoktrynujesz się, coś tym jest, nie? To tak samo Diana napisała tam u nas nie, na odcinku, a tego nie było. Diana wróć, żebyś o tym powiedziała. Że, a, że, te, że oni w sumie nie umieją śpiewać. Ja tak sobie dobra, to ja to sprawdzę. Cały dzień, Boże, dzień w płacy, tłukłem ten soundtrack. Oczywiście z przyjemnością, żeby nie było, że to robiłem z jakiegoś tam y, tego. I twierdzę, że to wcale nie jest tak źle. To jest, to ma, wręcz to jest urocze, Wiesz, no, jak Wiesz, może się nie śpiewają. znamy na muzyce, no. no oni są śpiewakami. <głos> nie, my, ja my, my nie... znamy się znam mówię, na tak. muzyce. Masa no, osób ja nie, nie będzie muzyce, słyszeć tej, to, tych rzeczy. Ale oni fałszują w ale... większości... Czasami na śmieją Wiesz, to... w trakcie śpiewania i to jest zabawne, no. To jest tak fajne. Okej, okay, ale ja słyszę już momenty, w których jest na przykład za wysoko, za nisko, nie w i tak dalej. Teraz, teraz, ja, teraz jestem w stanie... ja to jestem w stanie usłyszeć. Nie przeszkadza mi to, kiedy, nie wiem, pracuję i słucham sobie, są z... nie jest to frustrujące. A kiedy mam naprawdę tego tak stricte, stricte słuchać, to jest no nope. W sensie, wiecie, Wyłączam się totalnie i mówię, że to się nie, nie da się tego słuchać. No. Pomimo wszystko, sama muzyka, jakby wyłączając wokal, jest świetna. No tak. No ten... Naprawdę... wiesz co? No teraz ja pomyślałem, że gdybym miał teraz setup z mikserem, to bym w tej chwili, jak, jak mówimy o tym, bym delikatnie puścił w tle. <głos》>, właśnie ten motyw przewodni. to no takie. może w postprodukcji, Kaman. <głos》> Będę musiał eee, <examples> Oczywiście dobra. pewnie wykryją, pewnie naruszę jakiś tam copyright czy coś tam Ale coś tam copyright czego? No? <hyster> no właściwie tak Motywu przewodniego znaczy, y, y. I, mi, mi, I może Piotr do tego podchodzi bardzo analitycznie, dla tak, mnie muzyka dokładnie. jest wtedy wspaniała, kiedy ja jej słuchając mam emocje w sobie Jak, jak emocje są to znaczy, Jasne. że muzyka jest genialna dla mnie, tak? Jasne, tylko Może obiektywnie widzisz. nie jest idealna, no, yy, To, wokalowo. to jest kwestia, kwestia Ja odbioru. się w ogóle nie I... wypowiadam na ten temat, bo ja się po prostu nie znam, no. no ja słyszę muzykę, ja, i ja mówię wieszy. wyłącznie o swoich Jest wiesz, albo okej, okay, albo mi się nie podoba, no. no. tak, ale wiesz, dla mnie mnie absolutnie zachwyciła. Mi tak grało to w sercu później. Ja to, zdarzało mi się że lazłem ulicą i synu motyw przewodni, no to o czymś to świadczy, Jasne, tak? ja też tak mam. Tylko no. widzisz, ja motyw przewodni, który jest muzyką a wokal mnie totalnie nie interesuje bo widzę okay. muzyka mówię, to jako, jako muzyka muzyka jest skomponowana super i widać, że Damien Shazel uwielbia jazz, bo za nam nie, to już jazzu, tam jazz, ten w ogóle, ten film mógł być yy, puszczany jako zachętę do słuchania jazzu w ogóle tak. Spokojnie, żeby pokazać, że nie tylko to tam, że to nie jest jakaś tam... Że, że to nie, to, że to nie, nie, nie jest snobizm jest, nie nie tak jakiś, nie? że każdy może słuchać jazzu. No. Absolutnie, tak. I że to jest piękne, tak piękne jak blues, czy, czy rock, czy inne gatunki tak mm. naprawdę. Że to warto tak. odkryć, tak. bo ja na tutaj, przed tym filmem myślałem, że głównie pomyślałem jazz, to myślałem acid jazz, który jest totalnym odłamem, czy znaczy jest specyficzny i nie męczył osobiście. Na przykład jak odpaliłem jakieś z winu, jakieś stare płyty, to wytrzymałem 20 sekund. I mówię, nie mogę, tego się nie da słuchać. Jakiś Coltrane czy coś. Po prostu kwestia, no... no ale, może trafiłem dobra. na złe albumy, no nie? Dobra, jak ja ja chciałem, bo to ważne jest, ostatnią rzecz, że dla mnie y, kwestie tych piosenek wspaniale komponowały się z filmem. W ogóle te piosenki dobrze pasowały do filmu i jak słuchałem soundtracku, to oczami wyobraźni widziałem pewne sceny w filmie. Czy znaczy, że jest spoko? Znaczy, że to fajnie no, zostało okay, no. zrobione, Oskar Oscar jest zasłużony totalnie w tej kwestii. Tak, Podobno jest Oscar za muzykę no i Oscar za oryginalne. Tak, właśnie chciałem do tego nawiązać. Są, są wszystkie Oscary po prostu zgarnięte za, za ścieżkę dźwiękową. E, oczywiście tak. Mastown, o którym już mówiliśmy, też zgarnęła Oscara i scenografia zgarnęła Oscara, co jest dosyć ciekawe i dosyć fajne, bo nie wiem, czy oglądaliście materiał Dema na ten temat. Jak wchodzi właśnie ten, wchodzi jedna z piosenek, światło jest rzucone na latarnie, jest, jest dosyć ciemno, kamera się obraca i nagle widzimy zachód słońca, nie? Wschód, wschód tak, słońca, tak, które, tak. Wschód, tak, tak. który tam gdzieś schodzi na. Przecież takie rzeczy się nie zdarzają normalnie, nie? Bo to wszystko nie było kręcone w studio, tylko naprawdę oni tam byli i kręcili. No. Naprawdę, nie? Czekaj na ten Słońca. No. To jest super nakręcone. Naprawdę jest niesamowicie nakręcony ten film. Więc wszystkie Oscary jak najbardziej zasłużone. No, drugim wydranym, takim większym wydranym ja, jest... Moment, moment, bo ja chciałem jeszcze o zdjęciach powiedzieć. A, o zdjęciach. No to to e, moim zdaniem zdjęcia powinien wygrać, chociaż La La Land bardzo zasłużył na zdjęcia. E, dla mnie zdjęcia powinien wygrać Arrival który, Wiedziałem, że to który zdjęciami Ale. budował atmosferę. Naprawdę, te wszystkie ujęcia na, na kadry, nie pokazywanie nam wszystkiego wprost, w sensie przez pierwsze 20 minut nie widzimy w ogóle tego statku kosmitów i nagle jak się objawia, jest taki, monstru, taki monumentalny, wielki. My jesteśmy zaciekawieni właśnie przez zdjęcia. W sensie, no ja byłem. Znaczy tak, bo oni tam głównie, głównie pokazywali bardziej, jak świat reaguje na, na coś, czego jeszcze nie pokazali. Tak, I to tak, tak, super właśnie. I, I to, że wiesz, wchodzimy do tego... Tam była fajna scena, jak pierwszy raz mają kontakt z tymi kosmitami, nie? że widzą tych kosmitów, mam zbliżenie na, na osoby, które je widzą i nie wiem co się zaraz stanie. Także no, zdjęcia powinien zdobyć jak najbardziej Arrival. Według mnie. Ale w ogóle Ewa zdobył jakąkolwiek sytuację. E, tak zdobył. E, ja, tak, muszę... ja przynajmniej na to śledziłem. Musiałbym czekaj, no ja mam takie notatki moje małe. E, ale zdobył mm. chyba jedną niestety tylko. Tylko jedną. Znaczy ja właśnie tak, trochę, trochę mnie boli trochę to, że Lalent, który dla mnie nie był arcydziełem, tak e, dla Sound mnie oczywiście. Okej, okay, no to... Właśnie, Oskar dla kogoś, kto znajdzie różnicę między sound editing a sound mixing, bo ja nie znalazłem. No to to są oddzielne być... kategorie. Nie, no trzeba być, wiesz, wkręconym w to i rozumieć. Wydaje mi się, że nawet... Dźwięku, nie? Wydaje mi się, że nawet akademia, czyli te parę tysięcy osób, które tam głosują, nie znają różnicy. Ale to inna sprawa. Ale... Trochę pojechałeś, przyznaję, ale dobra. No tam, wiesz, tam... Dobra. Te Oscary to też jest taka dziwna nagroda, bo są dużo ludzi z takich losowych, którzy, którzy decydują o tych filmach. Wiele ludzi w ogóle mm. przyznawało się, że nie widziało 20 Years'es Live, które wygrało Oscara, a głosowali tylko za tym, dlatego że to jest bardzo ważny temat. <grym> Aha, okej, okay, okej. Okay. Znaczy ja wiecie, no, każde nagrody są w pewnym stopniu subiektywne. Tak, no nie? tak, tak. Nie, tak, nie przedstawiają nie absolutnie ogółu wszystkiego, ale no nie ma takiej opcji mm, ale słuchajcie, trzeba powiedzieć o takich właśnie tych najważniejszych kategoriach które tam powydrywały, czyli a... aktor, ten pierwszy planowy to jest tak. jakby ktoś inny zgarnął za tą rolę Oscara to, to znaczy za tą rolę, w sensie tą, tą, tą nagrodę, to bym po prostu wyłączył streama i, i bym poszedł spać to, co Casey Affleck zrobił w Manchester by to jest rola życia. Niesamowity. Po prostu niesamowity występ, który powinniście zobaczyć. No na pewno zobaczę, bo niestety z Manchester by the City wiesz, jak jest jeżeli chodzi o dystrybucję. To Było przez bardzo długi czas w kinotece. No ale ja mam kawałek do tej kinoteki i to jest właśnie Szymał problem. Kawałek. Wolałbym gdzieś bliżej. Szukasz problemów tam no nie, to jest problem dystrybutora. Ee, oczywiście aktorka, to tak jak już mówiłem, Emma Stone. E, aktor drugoplanowy. E, Mahershala. E, tak, A, to znaczy to z Moonlight. Mm, to nie do końca jest aktor drugoplanowy. To jest co so, supporting role. To jest supporting i, role. No, to nie jest tak, aktor drugoplanowy, jest bo on się pojawia tak, to, to jest najważniejsza postać w całym Moonlight i, i gdyby nie on to ten film niego do końca miałby sens. I na jego barkach jest udźwignięty cały Moonlight. Tak naprawdę, chociaż on nie jest głównym aktorem. To jest niesamowite, że i, i za mhm. to jest głównie ten Oscar. Za, za jego niesamowitą grę tak jakby, no, on nie jest głównym aktorem, ale bez niego nie byłoby filmu. Byłby nieoglądalny. Mm. E, no i aktorka dokładnie w tej samej kategorii do Viola Davis. z Dobra, e, przejdźmy teraz do najważniejszej kategorii, według mnie, czyli najlepsza charakteryzacja i fryzury. To była najważniejsza <laughs> kategoria <laughs> W sensie z całych tych Oscarów chyba to będzie najbardziej zapamiętana kategoria. Tak. Uwaga. Wyobraźcie sobie, że macie trzy filmy do wyboru. E, I dokładnie Hubert masz dziś tak nominację. Tak, mam. Najlepsza charakteryzacja jej fryzury. Star Trek w Nieznany. Mężczyzna imieniem of. Tego, tego to chyba nikt nie kojarzy, tego filmu. I Legion Tutaj. Samobójców. Co wygrywa? Ty, ty, ty, ty. Legion Samobójców. Samobójców. <gryś>? No, ja wiem, za co ta nagroda, za Killer Kroka pewnie, ale wchodząc na stronę filmu Ebowo o Legionie Samobójców, teraz będę mu musiał widzieć, że za to było Oscara. Ja nie chcę tego widzieć, naprawdę. No ale jest, jest. I teraz można zawsze powiedzieć, no i który film Marvela ma Oscara? Mm, wiesz co, chyba któryś miał, ale... Żaden nie miał, nie? sprawdziłem. No proszę. Był, był na pewno Żaden nominowany parę Marvel... razy w zresztą w tym Był roku. Był nominowany, ja e... bardziej, ale żaden nie dostał. Wiesz, no, w tej kategorii w ogóle nie było żadnej konkurencji, no bo Start Trek, jaką on ma tą no. charakteryzację, no. No, dokładnie, więc to, to dość, dość ciekawa kategoria. Ja mam jeszcze dwie swoje, które są dla mnie bardzo ważne, e, czyli mówimy o animacji takiej w sensie długo, pełnometrażowej i, i, i szorcie e, animacji. Ja widziałem hmm. jednego shorta. Widziałem. Tylko, tylko jednego. Tego najdłuższego akurat wybrałem, bo przeklikałem te szorty wszystkie i stwierdziłem, że klimat noir mi najbardziej podpasuje, więc zobaczyłem... E, już szukam, jak się to nazywało. Pure Cider and Cigarettes. A, pisałem, bo tak. tak przeklikałem okay. i zobaczyłem, o kurde, klimat noir to na pewno mi się spodoba. W tym były... W tym roku shorty były... Powiem Ci, że obejrzałem wszystkie i trudno byłoby mi wybrać. E, mm. Cieszę się, że Piper no, wybrał. Chociaż to, no, no. Bardziej, to jest Ten. Pixar, tak? To, to jest Disney Pixar. Chociaż bardziej liczyłem na Borrowed Time, bo jakoś. No, ja bardziej ja, ja, ja mi to na pewno zobaczę. Niestety nie masz teraz z kim podyskutować. Uh, więc jestem, jestem bardzo troszkę zawiedziony, że, że Borrow tutaj mnie wytrzał, no cieszę się, że też i Piper, no bo w końcu Pixar. Jeżeli ktoś Pipera nie widział, to to jest short, który jest uh, Gdzie jest Dory, bo on wypuszczony przed Gdzie jest Dory, więc można to zobaczyć. A jeżeli chodzi o pełno film... To tutaj też większych zaskoczeń nie ma, bo co trzeci rok odwrót. z rzędu znów Disney i Pixar i, i, i Zutopia. W tym roku jak najbardziej uzasadniony i, i moim zdaniem taki najważniejszy film tego roku. I czy wiesz to troszkę nie widziałem Kubo, ale tyle co i o Żół i A Czerwonego Tak, Czerwonego Żółwia obejrzałem. To, to jest obejrzałem. taka jakaś nie animacja, Nie widziałem tego. Mm, nie do końca. Są tam jakieś dialogi? Nie do końca coś nie, nie, wiesz, jest tego trochę. Okay. Pamięci, że Czerwony Żółw jest naprawdę fajny. To jest taka historia dokładnie taka, jakbyś się spodziewał od studia Ghibli. Nie, nie kojarzę, Czy, przepraszam. No właśnie, więc dla osób, które nie jarają się animacjami, to jest problem, nie? W sensie większość osób zna Disneya, Pixar i co najwyżej Dreamworks, a całą resztę studiów w ogóle omija. A, a jednak jest masa innych rzeczy, które gdzieś tam przenikają. I no, nie widziałem właśnie e, Kubo, a Kubo się bardzo interesowałem. E, no Moana, wydawało mi się, że nie wygra, bo to jest jednak bardzo, może i fajny film animacji no, w formie ale animacji. Ziesz, no w tym roku nie było takiego filmu, który który tak bardzo, jak zwierzogród, ingerował w naszą rzeczywistość. W sensie się pokazywał tą rzeczywistość naszą, nie? Tak, dokładnie. Zutopia idealnie się wpasowała w sytuację tak, też, tak taką polityczną, która się dzieje w tej chwili. Więc tak, Zutopia wygrała. Ja się bardzo z tego cieszę, bo to jest naprawdę dobry film pod względem animacyjnym, stricte z mojej technicznej mm. strony. Sam się tym interesuję i wiem, więc... Naprawdę zasługuje Dobra, jeszcze jedna moja kategoria, jakbym mógł ci urwać. Najlepszy pełnomatrażowy film ostatnio. dokumentalny. I dlaczego wybrałem tę kategorię? Otóż dlatego, że Oscara wygrał nie film, ale serial. Pierwszy serial, który kiedykolwiek zdobył Oscara. Jane Made in America się nazywa. Jest serialem dokumentalnym takim pasującym się w te takie no, serial dokumentalne, które od paru lat wychodzą i, i, i których jest zatrzęsienie właściwie. I jest, to jest bardzo ciekawe, że, że Akademia akurat wybrała, w ogóle nominowała serial do, do tej nagrody i jestem ciekawy, jak, jak będzie za rok. Bo może seriale też wejdą do, do Oscarów? Fajnie by było. Mhm. Bardzo mi się cieszył. No szczególnie, te, że teraz to, te, te seriale to <głania> wyglądają jak filmy, nie? Dokładnie. No mamy też całego Netflixa i masę innych Hulu i tak dalej, które walą niezłą kasę na, na, na te mm. produkcje. Dobra, stanem najważniejsza kategoria, czyli The Best Picture. Najlepszy film. Najlepsze. I tutaj I ee, no, oczywiście spodziewaliśmy wygrał się wygrał tego. Błąd? Wygrał La La Land, no. Ej, zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz, <śmiech> co się dzieje? Nie, znaczy to, to była, to, najśmieszniejsze jest to, że oglądając całą galę, oglądacie, patrzycie na Warrena bytego i on opowiada, mówi jak to film e, zmieniający życie, opowiadający A, o dywersyfikacji Nie wygraliśmy, tak by the way. A, yes, I tak opowiada, jest... opowiada, opowiada, o nie, ale nie, nie, on opowiada o tym wszystkim, wiesz, mm. tak, ten i mówi sobie, tak otwiera i tak. Patrzę na kopertę, patrzę na wszystkich, patrzę na kopertę, patrzę z boku, tak się odwraca do nich, że coś się chyba nie halo, nie? Ale tak znowu patrzę na kopertę, znowu na ludzi, daję tej swojej partnerce do przeczytania. Ona od razu czyta, nie? On wiedział, że coś jest nie tak, bo przeczytał Emma Stone Lend. I tak. I dobra, czekaj, może powiem o co chodzi, bo tak zaczęliśmy o tym gadać głównie chodzi o to, że no, w sumie już wszyscy wiecie bo wszyscy tam, wiedzą, wiesz to było zamieszanie w mediach z... w sumie. no mniej więcej było zamieszanie, ktoś pomylił koperty i, i Warren wziął czyli ten, który zapowiadał główny film, główny najgłówniejszy film, który wygrał wziął kopertę z najlepszą aktorką i tam czcionka jest taka, że nie widać, czy to jest, czy to Laland wygrał, czy to Emma Stone wygrała. I myślał, że może się pomylili, może przypisali Emmy reżyser, Stone reżyserstwo, nie? To, to, to, to, to, to tak, też tak, tak mogło być. No więc była całe zamieszanie, właśnie fajnie to widać, jak on tak patrzy, nie wie co się dzieje, przeczytane jest, a nagle producent podchodzi. E, właściwie to nie, e, wygraliśmy, nie Wiesz co, ja z tej całej sytuacji zapamiętałem producenta wykonawczego Lalaland, który najbardziej ogarnął sytuację ze wszystkich. Bo on podszedł tak. Do, tak. do mikrofonu i powiedział, hej Moonlight wygraliście, to nie był żaden człowiek techniczny, to był po prostu producent wykonawczy tak. La który to powiedział. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, I tutaj, nie wiem, bo wiele osób pewnie powie, że to było ustawione i, i coś, to nie było ustawione. Ja to oglądałem ze trzy razy, jak wszyscy byli zaszokowani i polecam obejrzeć, na YouTube jest już objaśnienie całej sytuacji przez dzimiego Kimela. To nie mogło być ustawione, naprawdę. To, to po prostu miny tych osób z Lalent i miny w ogóle wszystkich, i Najlepsza nie. jest reakcja Rajana do, e, Ryana do tak o, W ogóle sam Jimmy Kimmel był tak zaszokowany tym wszystkim. Tak, on sam nie wiedział, N nie co się, wiedział, się co dzieje. Się nie, wiedział, w ogóle, nie wiedział, jak w to ogarnąć. Jego reakcja też była fajna. Warren, what did you do? I, I to było naprawdę urocze. On sam powiedział I don't know what happened. I... Nie wiem, kto, ktoś tam w ogóle podszedł do tego mikrofonu z Laland, zaczął, zaczął walić mowę, y, ale on już wiedział, że nie wygrał. Nie nie, nie wiem, kto to był ale tak mm -hmm. śmiesznie wyglądało. No, dziękuję temu, temu, temu, temu. A, tak i to nie wygraliśmy. No, no. Nie, naprawdę, naprawdę to, to, to nie sytuacja. mogło być ustawione. Ale nie mogą. To jest najlepsza sytuacja z ostatnich lat. Naprawdę, no, świetnie. To jaka była reakcja w ogóle wszystkich. Takie wielkie, what the fuck. Ja przeczytałem Twittera te, wtedy, bo się gdzieś tam obudziłem i czytam i tak czytam. O, Lala, lala. i widziałem Huberta. Hubert mówiła, "A to koniec. No, można się było tego spodziewać. Na dla what the tak. fuck. Co się to odpierdziela? Nie? Jedno wielkie zamieszanie tak. na scenie. No. Też czytałem jeszcze... fajny artykuł o tym, jak można było temu zapobiec przez zmienienie czcionki. Bo można było temu zapobiec mm. przez zmienienie czcionki. Wszystko. Na pewno. Słuchajcie, myślę, że o Oscarach tyle, bo jeszcze odbyły takie mamy, takich mamy zwycięzców. Wszystkie filmy, które dostały Oscara, na pewno y, warto obejrzeć i, i mieć poznać się, zobaczyć, e, tak, się Tak, Bardzo podoba, warto. W ogóle zachęcam, jak ktoś się nie interesuje Oscarami, bo mówi o, Oscary, to jakiś tam festiwal próżności czy coś. Tak, to jest festiwal próżności, to jest zabawa, w której biorą udział wszyscy. Recenzenci, e, aktorzy, którzy tam przychodzą i udają, żeby, że nie przyszli się tylko nażreć. E, ludzie, którzy oglądają tych recenzentów. Wszyscy, ta, ta cała otoczka to jest ja cała wiem, jedna wielka jest. zabawa. I jedyne, z te, z, co się, jedyne, co się wynosi z tej zabawy, to jest pięć, sześć obejrzanych filmów, obejrzanych dobrych filmów, na które by się nigdy nie poszło. Bo na przykład, no, nie oszukuj się, kto by obejrzał Moonlight, albo Manchester by the Sea, albo Liona, albo Fences, które w ogóle nie mają dystrybucji w Polsce? W tej chwili mają są dostępne w iTunes. E, no tak, no Fences jest dostępne, a w iTunes. No, kto by obejrzał kurde film, który jest w iTunes jakiś taki ni w iTunes ni ni niż w Polsce, nie? nie? E, albo kto, kto by obejrzał Manchester by the sea, który był w jednym kinie w Polsce? E, Boże w Warszawie w jednym a. kinie, nie w Polsce. No, znaczy ja się zgodzę, Hubert, że właśnie to yy, powoduje, że otwiera trochę lu oczy ludzi. Tak, no to jest... Yy, tak. Na Wiesz, bo ja nie mówię filmy. o Przełęczy Ocalonych, nie mówię o, o nawet aż do piekła, które były bardzo hype'owane, nie mówię o nowym początku. Ja mówię o tych mniejszych filmach, które jest się w stanie obejrzeć i których gdyby nie było Oscarów, nigdy by się nie widziało. A one są naprawdę dobre. To są naprawdę bardzo, bardzo dobre filmy. I, i no, polecam się nawet... bawić. Bo, bo potem nawet jak bierzesz pudełko z filmem gdzieś tam oglądasz yy, to widzisz, o statuetki tak są na, na opakowaniu no to dobra, to sprawdzę no, tak, nie? tak, sprawdzę sobie, nie? No. Tak, na pewno to zachęca, bo jednak no i... przyjęte jest, że te nagrody coś znaczą tak, że to nie jest tam dokładnie. no i dodatkowa tak, motywacja, no, no, to... no ja bym w życiu nie obejrzał 10 filmów w miesiąc, yy, miesiąc jak, jak teraz obejrzałem przed, przed Oscarami no bo żeby wszystko obejrzeć przed Oscarami nie? mieć o, tym, mm -hmm. o czym dyskutować bo te dyskusje też są świetne I, jak ma się parę osób z którymi może się pogadać o tych filmach jednak dokładnie. a Oscary właśnie tak dokładnie łączą też. że jeden obejrzy to, jeden to, jeden to ogólnie a, a gdy są Oscary to wszyscy obejrzą wszystko i, i da się o tych filmach fajnie pogadać także polecam się bawić bo Oscary to fajna zabawa dokładnie tak dobrze słuchajcie to ja myślę, że spokojnie będziemy mogli kończyć. Jeszcze szybko y, takie rzeczy społecznościowe. Bardzo dziękujemy za komentarze. Bardzo. Jesteście boscy. Po prostu Michał Trzaskus y, jak napisał na, tutaj nam, że strona działa super, to jest to miuc na moje serduszko, bo specjalnie nad tym pracowałem, żeby to działało całkiem fajnie, prosto, a nie traszowało się i nie ładowało nie wiadomo ile. Marcin napisał nam o Diablo i Blade Boundzie, a to nie jest ciekawie. A, a Iza, Iza to już w ogóle poleciałeś, wy, wybierając nas, a nie inny podcast. Konkurencyjny, gorszy Naprawdę. podcast. Nie, no, zartuję, nie no żartuję, żartuję. No. Ja, ja, ja powiem Wam szczerze, mam teraz problem z odsłuchaniem tych swoich ulubionych podcastów. Kiedy jeszcze do swojego trzeba przygotować jakiś materiał. To nie jest proste. Ta doba jednak kiedyś tam ma godzin, trzeba dokonywać wyboru, także... Ale tutaj co Izak napisał, ważną rzecz, że faktycznie na ostatniej rozgrywce było tak dużo gier, że ja wymiękłem po prostu, nie wiedziałem o, o czym mówili na początku. Po prostu było tak, tak tego dużo, potem się okazywało, że to było dużo indyczków, no. Mm. Także... Także chyba fajniej powiedzieć szerzej o jednym tytule. Chociaż ja nie, by, nie deprecjonowałbym indyków, bo też one mają... Nawet ja szykuję indora na kolejny podcast, więc takiego starszego. Więc coś w tym jest. Totalnie no, nietypowego. Także, no dobra. No gry indii jednak troszeczkę są inne od tego mainstreamu, tak? I to nie są kolejne strzelaniny, czy coś, tylko coś tam próbują przekazać. często? No tak, tylko wiesz, jak Szkoda, wychodzi że pod... 500 gier na Steamie dziennie... No... Bardzo ciężko to wiesz, przefiltrować hiatus. to wszystko, nie? Bo tak, dlatego fajnie ktoś ogra na, na podcast Na pewno jedna gra z, tej, z tych set jest dobra, ale żeby to przefiltrować, która gra, jest naprawdę niezwykle ciężko. Owszem, to się zgodza. to się zgodzę. Dlatego fajnie, że... że yy. Temat indyków też jest na podcastach omawiany, bo oni samymi AAA-ami się żyją, no tak naprawdę. Tak, no Dokładnie tym tak. bardziej, że tacy mniejsi deweloperzy indie mogą mieć niegorsze historie do opowiedzenia, a nawet lepsze, bo nie mają u góry ludzi nad sobą. No, ja, ja to stanę tak, tak. i Parable właśnie, koniecznie chcę zobaczyć, bo to powiem, czy jest totalnie jest, niesamowity tytuł. To jest niesamowity tytuł, tak. Jest całkowicie różny. A masz go? E, mam. E, nie wiem, czy mam. Musiałbym sprawdzić. Okej. Okay. <głos> mam? Nie mam. Dobra, Bo, nie to słuchajcie. Ja to jest tak temu, A ty masz przecież, Dominik? Ja mam? No, powiedzieli, że masz, że w bandlu dostałeś. Nie, ja pytałem się, czy ten nie, masz. Nie, powiedzieli, że w bandlu dostałeś. A nie, nie, oparłem się temu bandowi. A, o, o ma w końcu. No dobra. Wiem, błąd. Nie, ale no właśnie postanowiłem, że nie jest, będę wiesz, kupował a... gier, dlatego że jest paczka, wiesz? Mm. Po prostu. Kiedyś to robiłem na gminie i w efekcie mam takie sto parę gier na Steamie, do których pewnie większości nie zajrzę. To, to, to się mija z celem no. moim zdaniem. Chociaż dla tej jednej perełki bym wziął. On jest naukowo no, dostępny za 4 czy 3 euro na promocjach, więc trzeba sprawdzać. to no to... Ostatnie to, to, to tak przypomnienie. Tak A, jest. Słuchajcie, dobra, to ja myślę, że właśnie, ja tak jak mówię, dziękujemy za, za, za feedback. Osobom, które jakby nie mówią tego feedbacku stricte publicznie, tylko gdzieś tam obok, zachęcamy do pisania. Ale do publicznie. szpilę zachęcamy wbiłeś jeszcze... teraz jeszcze dwie osoby. A, a, ale dyskretna szpila. E, e, a dodatkowo zachęcamy, prostu... zachęcamy Was do pisania nam także jakby recenzji, w cudzysłowie, tak to się chyba nawet nazywa. Uh, tak. w iTunes, I biedami, jeśli ktoś słucha tak. nas na sprzętach Apple'a, albo ktoś ma konto na iTunes, a nawet nie słucha nas na sprzętach Apple'a, to bardzo polecamy, bardzo bylibyśmy wdzięczni za każdy komentarz, bo to jednak jest promocja dla podcastu. No, tak, nie ukrywając, tak. no, Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego nie ma 23 odcinka w iTunes, Hubert mi na to już dawno zwrócił uwagę. To nie wiemy. To... <laughs> Nie mamy pojęcia, bo wszystko powinno działać. Jestem w trakcie jakby rozwiązywania problemów i w kontakcie z Apple, więc mam nadzieję, że uda się no rozwiązać. Po poważnie to by zabrzmiało, kontakt z Apple. No mam takowy, więc trzeba to już rozwiązać w końcu, to jest problem. Dobra, dzięki chłopaki w ogóle za nagranie tego... A i, i lubicie trzy... stronę na Facebooku, to też jest ważne. Zachęcamy bardzo. Bo widzicie, social media ninja się odesłał. Teraz. Tam wrzucę nam jakiś bonus po odcinku. Dobra. Słuchajcie, to ja bardzo dziękuję tutaj chłopakom, że udało nam się zabrać i nadrać po przesunięciach, oskarach i innych wiankach. Myślę, że 32 odcinek jest zakończony i ja bardzo dziękuję Hubertowi wejdzie. No, dzięki, dzięki. Oglądajcie oskary. Fajna zabawa i Dominikowi Kowalskiemu. Dziękuję pięknie. Za udział w tym odcinku, a ja się nazywałem Piotr Zaborowski i widzimy się już za tydzień, a właściwie słyszymy. Cześć!